Halo? Już Dla... dzwonię do... Halo? Słychać. Tak, dobrze. już słychać. Dzie dobry wieczór, myślę panie Macieju, Przepraszamy za te kłopoty, ale tutaj mój towarzysz niestety dopiero się uczy, jest u nas na stażu, ale myślę, że już teraz wszystko dobrze słychać, prawda? Słychać, dobrze. No to się cieszę, jesteśmy już na antenie, jesteśmy na żywo, przy... jesteś Maciej u nasz gościu, teraz przed 300 słuchaczami. Jeszcze jest też drugi liśnik, którego niestety nie mam dalej. Jest naprawdę sporo tych słuchaczy. Może krótko się przedstawić dla tych, którzy Cię nie znają. Ja o tobie już mówiłem dzisiaj w dobrych superlatywach, ale myślę Twoje słowa będą mogły to lepiej opisać. To jak mówię, mam 23 lata. Właśnie urodziłem się w Polsce. Moje miasto rodzinne to są katowice. Jestem pasjonatem właśnie muzyki, komputerów, kulinarii. Na co dzień się niczym nie zajmuję. Gram w gry, głównie w symulatory. Czasami pomagam ludziom z zakupami, a to jakiś czas naprawiam komputery. No to ma widzę tu wszystko prosto i zwięźle opisane. Dzisiaj będziemy właśnie gadać nie tylko o twoich hobby, o życiu, ale głównie na początku chcielibyśmy byśmy porozmawiać o tym, o czym ostatnio sam prowadziłeś audycję o tragicznej, przedwczesnej śmierci polskiego, wielkiej polskiej gwiazdy Embradera. Jakie okay. są... Jakie są uczucia twoje wobec niego? Ostatnio dużo o tym mówiłeś. E, gdzie idzie, jeszcze teraz, możesz naszym słuchaczom przedstawić e, tutaj, e, wiadomo, swoje uczucia na temat tego, co nas spotkało i uderzyło zbyt szybko w nas wszystkich. No uczucia takie mam, że szkola mi właśnie no, tego DJ-a, DJ no, co, co, co ja mam dodać po prostu. Był znany po prostu, no i tyle. Arkadiuszu, ty też myślę byłeś fanem Embrodera. Jakie są Twoje odczucia? Tak, byłem fanem Embradera. Jeśli ktoś nie zna pana Embradera, w co szczerze wątpię? Embrader nazywał się Mikołaj Jaskółka. Urodził się w 1981 roku w Oświęcimiu i zmarł niedawno, bo dokładnie dwa tygodnie temu, w Brzezińce. Był bardzo znanym DJ-em, raczej najbardziej znanym polskim DJ-em. i Umarł niestety przez raka, którego wykryto u niego dwa lata temu. Ten nowotwór nazywał się Chłoniak. Był w trakcie leczenia, w trakcie chemioterapii, chyba w piątej linii tej chem chemioterapii, ale niestety ostatnio wysłał ostatnią swoją wiadomość na portalu społecznościowym Facebook, tutaj zacytuję tę wiadomość. Moi drodzy, miałem dzisiaj nagrać ten filmik, aczkolwiek znowu po prostu nie dałem rady. Walczę z kilkoma rzeczami. Mam nadzieję, że jutro się uda. Przepraszam. No i parę dni po, tym, po tej wiadomości niestety pan Embrader umarł, zmarło się mu. No i Mikołaj Jaskółka niestety zostawił za sobą troż, rodzinę. Jest to bardzo przykra sytuacja i chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym człowieku z naszym gościem specjalnym. Zaszym gościem specjalnym, czyli Panem Maciejem Tkaczem, znanym także w środowisku radiowym jako Maciomen. Maciomenie, Macieju, jeśli mogę do Ciebie mówić, panie Macieju, może powiesz coś więcej o Embraderze, powiesz może czymś się konkretnie znajmował i w jakiej muzyce? W jakiej muzyce miał największą wiedzę? Mm, mm. Jestem sprawie. Czym się zajmował pan Mika, Mikołaj Jaskółka, znany także jako m i z jaką muzyką się zajmował? Zajmował się ogółem, właśnie grał w klubach po prostu jako DJ, właśnie muzyką densową i elektroniczną. Tutaj pomijając też aspekt muzyczny, dzisiaj na antenie naszego radia prezentowaliśmy oczywiście muzykę m -Brothera. Może jakieś... Jak on mógł się czuć? Czy jesteśmy w ogóle sobie w stanie wyobrazić taką tragedię? Ty też masz rodzinę, całkiem liczną familię posiadasz, prawda, Macieju? Tak. I musisz przyznać, że to byłoby naprawdę uderzenie, gdyby ktokolwiek, stracić kogokolwiek, nawet nie przez raka, tylko po prostu na przykład przez konieczność wyjazdu. To By była prawdziwa tragedia. Jak, co, byś zrobił, jakby, co byś zrobił, gdybyś postawił się w sytuacji jego rodziny? Nie wiem, co miałbym kompletnie zrobić, po prostu uderzyłoby mnie to po prostu i nie miałbym jak po prostu tym żyć, po prostu, że członek mojej rodziny na przykład by zmarł. Śmierć członka rodziny zawsze jest przykra. Embrader zostawił za sobą rodzinę. Nie wiem pojęcia, czy miał dziecko, ponieważ nie znalazłem takiej, takiej wiadomości. Nie znalazłem zbyt wiele informacji na jego temat, mimo że wszyscy znamy zdecydowanie jego muzykę. Na przykład słynny utwór o nazwie Trebles, znany także jako Trebles, ponieważ dwie te wymowy są poprawne. Czy znasz ten utwór, w Oczywiście, że znam jak najbardziej, słuchałem go w młodych latach. W młodych latach, ponieważ ten utwór jest dosyć stary. utwór jest dosyć stary, tak samo jak cała muzyka. E, stary, to... ale jary, muzyka, tutaj ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że muzyka elektroniczna umarła razem z Embraderem. Może nie dosłownie, ale to jest po prostu kolejny gwóźdź do trumny dla muzyki elektronicznej. A ja słuchałem też przed zaproszeniem Maciomena do naszej audycji, słuchałem jego audycji i... Słucham tej muzyki, którą on wybiera i ona naprawdę uderza do głowy i wprawia w nogi w ruch sama. To, co po prostu teraz dzieje się na rynku muzycznym, to media. Może nam opowiesz, Maciu jak teraz wygląda scena muzyczna na Śląsku? Scena muzyczna na Śląsku wygląda tak, że po prostu są, są różne pokolenia po prostu i po prostu wybierają różne gatunki, no i po prostu jak jest na przykład dany koncert, to po prostu, no, wybierają coś, co im się podoba, po prostu też ludzie, też fani, też głosują po prostu na, na, na to, po prostu. A z, jeśli chodzi o muzykę współczesną, to masz jakiegoś w tej chwili ulubionego DJ-a lub twórcę muzyki? No na pewno, jest to pakito, na pewno. A nie... Rozumiem. I co, z tego to co to... Paquito, w Pakicie to myślę, że Ty Maciemenie jednak optujesz za rokiem 2005. Tak to się mówi 2005 was a good year, bo Pakito to właśnie wystrzał tych wszystkich gwiazd, o których tu teraz mówimy nastąpił mniej więcej w 2005 roku. Więc, więc myślę, że też jakieś dobre wspomnienia z Twojego życia się wiążą z tamtym okresem. No tak, to jest, to jest, to jest, og jest og ogólnie właśnie Tamtym, w tamtych właśnie latach właśnie królowali tacy dzisiaj jak Max Fahrenheit, albo Fonseca, czy tam jego przyjaciel y, Cibur, tak mogę to nazwać. Przepraszam, tutaj mnie trochę przerwało, ale wszystko słyszałem, co mówiłeś i to jest prawda, ja sam mogę wspominać te szkolne czasy, jak po wracało się po szkole i tam zapodawało na przykład w Tibie na komputerku i wiadomo, zleciał też z mp3 Cibul na przykład, Wojciech Cebula tak zwany. A co do twojej mamy? Czy twoja mama podziela twoją pasję dla takiej muzyki? Bawiłeś się kiedyś z nią, czy taki, zabrałeś ją na przykład na koncert? No niestety nie, to jest moje właśnie prywatnie tak słucham, także nik nikim się nie dzielę moimi pasjami, także poza znajomymi. Poza znajomymi, a jeśli chodzi o Twoją rodzinę, to czy ktoś z Twojej rodziny również słucha muzyki elektronicznej, albo zna się bardziej na tej muzyce? No jest jak to słucha właśnie muzyki, właśnie trans, -elektroni elektronika i tak dalej. Trans, elektronika, a Ty, Macieju, chyba bardzo od, od wielu lat słuchasz muzyki. Jak mówiłeś wcześniej od dziecka, zgadza się? Czy spróbowałeś tworzyć kiedyś własną muzykę? Nie no. Właśnie na pewno muzyki nie tworzę po prostu. Po prostu jej słuchasz. Ale Ja tu mam pomysł. Wiadomo jesteś doświadczonym słuchaczem, także masz pewne zdolności dj prowadzenia. prowadzenie. Czy nie chciałbyś kiedyś u nas w radiu poprowadzić audycję? Mamy tutaj często wolną antenę. Myślę, że mógłbyś zapewnić trochę tego czasu. Mówiłeś, że nie chwalisz się swoją, swoim hobby, ani tym co lubisz, a tutaj miałbyś okazję. Myślę, że to naprawdę warto się tym pochwalić i warto Puścić to dalej w świat, szczególnie w takim dobrym wykonaniu. Nie, mnie, no, ja, ja właśnie większość decyzji właśnie muszę przemyśleć właśnie i od razu tak, tak szybko takich decyzji nie podejmuję. No, ale ja tu teraz nie mówię e, w tym momencie, bo teraz tylko rozmawiamy. Ja mówię tak o przyszłości, także oczywiście może się zastanowić. E, może nawet wujek Raimund, jeśli dobrze mówię, by chciał, skoro też taką muzyką się interesuje, ja moglibyście zrobić to wspólnie. Na pewno takie rodzinne granie, na przykład taka audycja poświęcona Embraderowi, e, rodzinnie zagrana, e, na pewno podniosłaby wielu fanów, po prostu chwyciła za serce. Na pewno, ale wujek Rajmund na pewno... Po pierwsze to nie mój wujek, a drugie nie jego pasja, bo jego pasja to wczesne lata, 90. rok i tak dalej. To, to przepraszam, jak ten twój wujek, o którym mówiłeś, że elektronikę lubi się nazywa? Henryk. Henryk, przepraszam, bo faktycznie e, masz liczną rodzinę, liczną familię na Śląsku i można się przemyśleć. A, Jednak co mówić. do lat 90., my tutaj mamy właśnie taką specjalną audycję muzyczną o nazwie Jeszcze Lata, która dotyczy lat właśnie 90. Oraz, oraz wczesnego 2000 roku. Właśnie tam mamy muzykę popową przede wszystkim. Muzyka stara, którą słuchał każdy z nas, gdy grał w Tibie, właśnie po powrocie z takiej szkółki. I właśnie jak tutaj pan prezes Tomek powiedział, zastanawia nas, czy mógłbyś kiedyś wystąpić w naszym radiu. Oczywiście. Oczywiście, byśmy się tam dogadali w sprawie honorarium. Oczywiście. No także że się w tej sprawie już niedługo. Mam nadzieję, że uda nam się dogadać. Bo już widzę w tym momencie też, patrzymy na, na e-mail, nam przychodzą wiadomości od słuchaczy, także na czacie i naprawdę już masz, wielu fanów sobie zaskarbiłeś wśród naszych słuchaczy, także myślę, że to ma potencjał na sukces. Bardzo się cieszę, pewno. To może teraz, chyba że coś jeszcze chcesz dodać, jeszcze chcesz dodać o Embraderze i o muzyce, a jeśli idzie, to możemy przejść do pytań od słuchaczy, którzy chcieli przed jakimiś ewentualnie przyszłymi wyst wystąpieniami chcieliby Cię poznać też od bliższej strony, bo wiadomo, trzeba też wiązać się ze swoim prowadzącym od strony emocjonalnej trochę. Także czy coś jeszcze o Embraderze chciałbyś powiedzieć teraz? No ja myślę, że nie trzeba. Wszystko, wszystkie informacje są wiadome. Dobrze, to Arkadiuszu może przejść do pytań od słuchaczy. Już właśnie tutaj uruchamiam czat nasz radiowy na stronie empiry. Tam można wejść na czat radiowy wchodzi się w ikonkę z dymkiem, z dymkiem z komiksów i tam może zadawać wszystkie pytania, tak samo jak na tradycyjnym forum X w tej chwili zacznę zadawać pytania, które dostajemy od naszych słuchaczy dotyczące albo twojej sylwetki, albo Embradera. Można zadawać albo tego, albo tego. My zapraszam wszystkich tutaj z góry do zadawania pytań jakichkolwiek. I tutaj widzę, że przyszło już pierwsze pytanie, tutaj je przeczytam. To jest pytanie, tutaj cytuję to jest pytanie do Pana Macieja. Czy Pan Maciej miał kiedyś jakieś zwierzątko domowe? Dziesiątko domowe tak, miałem psa, miałem chomika, miałem myszy nawet. No a myszy to gdzie się trzyma? No bo ja kiedyś widziałem na filmie, że gości hodował myszy i tak sobie luzem je po domu trzymał. Ale to chyba wymaga zdolności typu do tresury. Ach, no nie, no myszy to się trzyma w kładce w Teraz zadam drugie pytanie. Tutaj padło takie... lubisz Panie Macieju, lubi pan gry komputerowe. Czy grał pan kiedyś w grę Gothic? O niestety, to nie moje właśnie... nie moje... właśnie nie... Po prostu nie moje klimaty. A Tutaj ja się, ja się cieszę jednak nie, bo Gothic to jest gra typu, co się nie da przedmiotów podnosić, także... Ale ona tutaj się dziwi akurat tobie, bo ona na Śląsku, bo ona była generalnie popularna w Niemczech, potem z Niemiec ona na Śląsk przyszło i rozniosło się po całej Polsce właśnie, i potem też poszło dalej na wschód. Także dziwi, dziwi mnie to, że nie grałeś, ale akurat Cię za to szanuję, że to nie Twoje klimaty. Tutaj nie mogę powiedzieć, że m, e, się nie zgadzał, ale w takim razie w jakie? Bo tu słuchasz dalej, dopytuję, e, przed czym tam spędzałeś swoje chwile. Słan? Jakie gry są Twoje ulubione, czy jakimi spędzałeś swoje chwile w przeszłości oraz teraz? No teraz na pewno w symulatorze autobusu, a kiedyś to no na pewno jest to Tomb Raider czy tam Call of Duty, właśnie w jakimś tam stopniu. Counter-Strike to właśnie bardzo dobra rozgrywka, pamiętam, spędziłem przy tym świetne chwile, zdecydowanie w 1.6, przedtem było 1.5. W tej chwili ta gierka, no, zrobili jakieś tam wersje, ale w nie niestety nie grałem. Jeszcze tutaj padło kolejne pytanie, niezwiązane tym razem z grami komputerowymi. Jakie trzy cechy, panie Macieju, wymieniliby twoi przyjaciele, aby cię opisać? No, jakie trzy cechy? Te... No na pewno... Hmm. No jest to na pewno rzetelny, miły, nie wiem, Ale fajny, nie wiem, nie, nie mam pojęcia dokładnie. No ale jak żytel, rze, rzetelny, to bardzo tu pasuje, bo jeśli miałbyś u nas też zagrać kiedyś, hołd dla Embrodera, e, na żywo w naszym radio, to myślę, że rzetelność jest do tego potrzebna i to mnie akurat bardzo cieszy. E, tutaj może przejdziemy Aha. do dalszych pytań. Nie wiem, czy może dobrze wybiorę jakieś, bo tutaj naprawdę widzisz. Macie, już dopiero jesteś na antenie naszego Radia 15 minut, a już zaskarbiłeś sobie wielu fanów. Słucham? Ktoś pyta, jak to się stało, że wystąpiłeś razem z Janem Pacajem w teledysku Elize? No właśnie, żeśmy wystąpili po prostu, bo po prostu chcieliśmy właśnie bardzo miłe chwile i zobaczyć, jak to jest po prostu na planie teledysku Jak się podobało, jakie wrażenie, jak się czujesz przed kamerami, bo teraz możemy wiedzieć, jak się czujesz przed mikrofonem, ale jak przed kamerami, czy to inaczej niż przed samym mikrofonem? A czuję się bardzo dobrze. Dobrze, panie Macieju. Ja tutaj zadam drugie pytanie, które dostaliśmy od naszego słuchacza. Panie Macieju, kim są twoi bohaterowie? Ale bohaterowie czego? Bohaterowie ogólnie i dole ewentualnie, kogo podziwiasz? Bohaterowie, no ogółem po, podziwiam, jeżeli chodzi o muzykę, to jednego DJ-a po prostu, że po prostu grał i nagle przestał grać po prostu i nie wiem, nie wiem, i czekam i no kiedy powróci. A co to był za konkretnie DJ? To był Avicii. I w którym roku przestał grać? 2017, znaczy to był już w sumie chyba 2000, przed 2016, cały rok już nie grał i nie wiem co się teraz dziś. Nie, ja właśnie słyszałem takie informacje, tutaj muszę Cię zasmucić, ale on spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu i takiego kariera się skończyła niestety, może jeszcze kiedyś wróci, ale w to szczerze wątpię. Szczególnie no ja nie chciałbym bawić się przy kimś, kto wiem, że spowodował wypadek śmiertelny. No, z, tak, z takiej informacji wiemy na pewno, że na pewno tego czegoś nie było, także to chodzi o, o jego zdrowie po prostu i... E, nie może z kimś go pomyliłem, ale dobrze. Nie, czekaj, jak on był? Aha, nie, ja, przepraszam Cię, widzisz, tutaj mogłeś się popisać. Tutaj dobrze, że mnie e, złapałeś za to, bo faktycznie pomyliłem go z kimś innym. Tutaj jednak faktycznie twoi przyjaciele mówiąc o Tobie, na Ciebie inteligentny, mogli mieć rację, bo faktycznie myślisz szybko, jesteś chyba po raz drugi w radiu, chyba że nie biorąc pod uwagę swojego wystąpienia we własnym, to faktycznie trama cię nie zjada. No na pewno, trema jakoś tam mam. Trama zawsze, zawsze istnieje, ja również teraz się troszeczkę stresuj. a pan panie Tomaszu właśnie został złapany na błędzie przez pana Macieja, tutaj troszeczkę kompromitacja wyniknęła. Ale zadam następne pytanie, które zadajemy właściwie zawsze każdemu naszemu e, gościowi w naszym radiu. A, a mianowicie, panie Macieju, co pan robi w wolnym czasie? Gra na komputerze, nic nie robię po prostu. Wielu naszych słuchaczy również lubi grać na komputerze, dlatego czasami mamy tutaj taką audycję dotyczącą gier komputerowych i zastanawiamy się, skoro mówiliśmy już o prowadzeniu audycji, to być może zrobimy coś nowego i pan, panie Macieju, poprowadził u nas audycję dotyczącą gier komputerowych, między innymi symulacyjnych, ponieważ pan się tymi gierkami interesuje. Co pan na to? Nie wiem, tak jak mówię, no możliwe to jest, ale wiadomo, wszystkie, wszelkie decyzje muszę właśnie przemyślać i potem dopiero podejmować. Tak, no dobrze, nie będziemy, nie będziemy naciskać. mam takie pytanie, czy słucha nas teraz Twoja rodzina, czy pochwaliłeś się tym występem? No nie, niestety nie. Każdy właśnie teraz inne zajęcie ma. Ale będą mogli odsłuchać nagrania, nagrania naszych audycji są dostępne na internecie, też na YouTubie. Także myślę, warto będzie się przed nimi pochwalić. Zapłysnąć. No na pewno. Dobrze, pani Arkadiuszu, proszę przejść do dalszych pytań. A więc, Panie Macieju, z jakimi ludźmi najlepiej panu się pracuje i dlaczego? Najlepiej to kiedyś mi się pracowało właśnie na tym na, właśnie na z ludźmi po prostu. Bo po prostu są fajni i po prostu. Wiedząc, co robić. nie uczą. Nauka jest tutaj najważniejsza. Prosta moc przekazania wiedzy jest bardzo ważna. Ktoś tu pytam, czy jakieś porady dla randkowiczy, porady sercowe jakieś, prosto ze Śląska? Czy możesz komuś coś doradzić w sprawach sercowych? Co? Czy mógłbyś coś poradzić w sprawach sercowych, jakieś porady dla rądkowiczów? O, niestety w tym temacie tak akurat nie jestem właśnie. Taki temat po prostu omijam. Oczywiście nic nie szkodzi, my tutaj takich słuchaczy też doceniamy. Na przykład wystąpił, nie wiem, czy kojarzysz, może nie, niedaleko nawet ciebie, Tomasz Terka z Włodzisławia. Czy kojarzysz taką personę? Halo? Czułam, słucham. Czy pytałem, czy znasz tą katerkę? Nie, nie znam, niestety. To szkoda, myślę, że przed, e, będziemy mogli się niedługo zapoznać, ale to też w swoim czasie. Tutaj kolejne pytanie od słuchaczy. Ulubiona marka autobusu. No na pewno, na pewno jest to Laris. Solaris to widzę, bo się z Dawidą bo on też za Solarisami przepadał, chociaż on poza grami typu symulator autobusu prowadził również prawdziwy. Myślę, że moglibyśmy kiedyś taką wspólną audycję zrobili. To poza tym interesował też się windami w blokach na przykład. To też jest, bo niektórzy ludzie mogą uznać to za głupie, ale to jest naprawdę interesujący temat. A przechodząc do tego, co tak się zafascynowało w tych autobusach. No fascynacja jest po prostu, że panie się nim prowadzi, po prostu nie jest to po prostu auto i nie jest po prostu możliwość, żeby pasażerowie po prostu wsiadali, a wiadomo, kierowca zawoził i wiadomo, na przystanki nie. Fakt, autobusy są naprawdę... Ja również kiedyś rysowałem autobusy, muszę się tutaj przyznać wszystkim słuchaczom, rysowałem konkretnie Solarisy również, ponieważ bardzo mnie interesowała ta guma oddzielająca pierwszy, pierwszą część autobusu z drugą częścią autobusu oraz to, jak służyło to zawsze transportowi publicznemu. Co prawda nigdy nie byłem dobrym rysownikiem, ale jakoś mi to wychodziło. Nie wiem, czy ty... Pan, a, panie Macieju, od kiedy się pan interesuje transportem publicznym? No, powiedzmy od jakichś 10 lat. Od 10 lat? A, a, a, a, a, Panie Macieju, rozumiem, że Pan, skoro Pan lubi transport publiczny, to jakim, jakim samochodem Pan jeździ? No, samochodu nie mam, ale tak jak Pan wspomina, właśnie lubię właśnie transport publiczny. To jest bardzo zdrowe i bardzo proekologiczne. Ja też zachęcam wszystkich, razem z naszym słuchaczem, znaczy przepraszam, razem z naszym gościem, zachęcam wszystkich do korzystania z transportu publicznego, po pierwsze taniej, po drugie, ekologiczniej, i to trzeba mieć na uwadze w dzisiejszym zatrutym świecie. Skoro już od 10 lat się tym interesujesz, może nam objaśnisz, bo mamy słuchaczy z całej Polski, jeszcze z Anglii, jak i z Niemiec. Polonia za granicą nas słucha. Może opowiesz, jak wygląda teraz sytuacja z transportem publicznym na Śląsku? Hmm. Sytuacja właśnie z transportem, nie wiem dokładnie jak wygląda, no ale po prostu są ludzie, po prostu nowe nabytki kupują w postaci właśnie danej marki auta, czy tam po tam ludzie jeżdżą po prostu i a firmy po prostu prowadzące komunikację po prostu zachęcają z właśnie do korzystania z komunikacji, wiadomo, było z powodu smogu. Teraz, teraz pytanie troszeczkę abstrakcyjne, a potem przejdziemy do linii od naszej słuchacza, konkretnie ją otworzymy, żeby można było dzwonić na żywo i nasi słuchacze będą zadawać pytania. Jednakże to pytanie ostatnie to jest troszeczkę abstrakcyjne, jak powiedziałem, bo proszę sobie wyobrazić, Panie Macieju, że idzie Pan do punktu lotto, tam wrzuca ten liścik i dostaje szóstkę. Wygrywa Pan szóstkę w lotto. Co wtedy Pan robi z tymi pieniędzmi? Z tymi pieniędzmi, no to ciężko powiedzieć, ale no, na, pewno, na pewno bym gdzieś wolał, gdzieś za granicę, po prostu wyjechać na Jamajkę, czy gdzieś po prostu spędzić wakacje za te pieniądze na przykład. Dobrze, na Jamajkę teraz... tutaj akurat nie chciałem tego pytania zadawać, ale na Jamajkę to pewnie też w celach spożywania wyrobów, no, nie tytoniowych, ale podobnych do nich. Nie, na pewno nie. To już nie moje, nie moje tematy. No i tutaj po raz kolejny dajesz dobry przykład, szczególnie młodym pokoleniu. pokoleniu. Ja nie mogę powiedzieć, że nie szanował z każdą chwilą coraz bardziej, a teraz za chwilę będziemy... Odbierać telefonu od słuchaczy, telefon do studia to Skype, live dwukropek Filharmonia Wodzisławska. Zaraz też zostanie zapostowany w temacie, także będziecie mogli dzwonić i spytać naszego gościa, o co chcecie na żywo. oczywiście w granicach rozsądku. Linia została już otwarta, można dzwonić live 2. Filharmonia Na naszym czacie również zostało to zapostowane, więc proszę skopiować i można dzwonić w tej chwili. Odbierzemy wszystkie, wszystkie telefony, żeby zadawać w granicach rozsądku, cytując tutaj pana prezesa, wszystkie pytania dotyczące pana. Macieja, ewentualnie Embradera, ponieważ mieliśmy dzisiaj całkiem poważną audycję dotyczącą tego człowieka, konkretnie hołd dla niego, ponieważ bardzo szkoda, że nie ma go już z nami. No, wraz z nim zakończyła się cała ta nasza muzyka polska elektroniczna. To bardzo przykra sytuacja, ale teraz porozmawiamy. Teraz proszę, już można dzwonić. Już tutaj odbieramy wszystkie telefony, włączam ja, tylko konsolę. Ja w międzyczasie przed odbieraniem pierwszego słuchacza... I chciałbym zadać pytanie takie językowe, bo to chodzi myśleć, że to stwierdzenie powstało na Śląsku, może ty będziesz nam w stanie je wytłumaczyć, bo mamy oczywiście, jak ja mówiłem, wielu słuchaczy spoza Śląska, co to znaczy dupczyć fleki, czy dupcyć fleki? Nie wiem, no mówić pierdoły. No w sumie ja, tak. jest, jest możliwe, czyli dupcyć fleki to będzie mniej więcej tyle samo, co bajdużyć pierdoły. Uważam, że tak. Dobrze. Panie Arkadiuszu, czy mamy już jakieś telefony? W tej chwili nie mamy żadnych telefonów od słuchaczy. Prawdopodobnie wszyscy nasi słuchacze, teraz dopiero się logują na koncie Skype, na naszym komunikatorze. Przypominam, że live live.filharmonia, Włodzisławska, może zadawać wszystkie pytania, jakie się tylko chce, w granicach rozsądku oczywiście. Tak więc może zanim przejdziemy do słuchaczy, ponieważ na razie nie mamy nikogo na linii, pozadajemy jeszcze Panu troszeczkę pytań z naszego czatu radiowego, a mianowicie przeczytam tutaj pierwsze z brzegu. Panie Macieju, co Pan myśli o swoim poprzednim szefie? O moim szefie? Na co ja tak, mogę powiedzieć? Mój, mój szef po prostu był, po prostu mój szef, no, nie wiem, jest taki w miarę dobry. Czasami jest zły, czasami dobry. no Nie, nie, nie mam po prostu o niego zdania, bo jest zbyt wymagający. Tutaj, tutaj mamy, pan... już mamy. jedną osobę na linii, to proszę skończ mówić i dodam te osoby. Nie, ja już nic nie chciałem mówić, proszę, chyba że pan macie, ale myślę, że też już skończył, także dodawaj. Już dzwonimy do naszego pierwszego słuchacza. Halo, Halo, oczywiście słyszymy, słuchaczu. Halo, halo, słuchaczu, czy się słyszymy? Widzę, jest podłączony, ale nie słyszymy niestety. Tutaj tak zwana złośliwość rzeczy martwych. Złośliwość rzeczy martwych, to dobre wyrażenie opisujące to, że nie słyszymy tego tutaj właśnie teraz gościa, a konkretnie za znaczy się słuchacza. Halo, halo, czy się słyszymy? O, tutaj opuścił niestety. Taka, ja już tutaj jeszcze raz spróbuję się połączyć. Zajęte chyba dzwoni, dam do ciebie. Do mnie w tej chwili nie dzwoni ten słuchacz. Dzisiaj wszystko idzie nie po naszej myśli. No, mieliśmy nie, to... drobne problemy techniczne Panie Macieju na samym początku, ponieważ nie mogliśmy się z Panem połączyć i jednocześnie z nami. W końcu dzwoniliśmy ciągle przez cały czas, pierw do Pana, potem do Prezesa i przez cały czas z jednej i z drugiej strony tak balansowaliśmy, ale w końcu wszystko się udało po paru minutach i rozpoczęliśmy oficjalnie audycję, przedtem była przerwa muzyczna. Dobrze, w takim razie live live.filharmonia Wodzysławska Można dzwonić w tej chwili. Tutaj próbujemy się jeszcze w tym czasie połączyć z tym naszym słuchaczem. Dobrze, on pisze, że mu miał problemy ze Skype'em, zaraz będzie dostępny, zaraz będzie dodany, także może zada jeszcze jakieś pytanie od słuchaczy, którzy nie mogą zadzwonić. Dobrze, w takim razie już tutaj patrzę na listę pytań od naszych słuchaczy na naszym czacie radiowym. A więc, panie Macieju, czego najbardziej pan żałuje w swoim życiu i dlaczego? No, żałuję. No, żałuję na pewno, że, że, nie, że po prostu nie pracuje. teraz, bo po prostu kasy nie ma i tak dalej. No Rozumiem. i tyle. Ale, nie, to roz... Myślę, my będziemy mogli no. temu... Aha. No, ale już mamy słuchacze. Dobry wieczór, słuchacze. Z tej strony Krystian Łopata, znany dzwoniący. To ja może przejdę do rzeczy, mianowicie nasz gość jest osobą, która ma dość sporo rodzeństwa. Chciałem się spytać, czy byłaby chętna podzielić się jakimiś historyjkami y, na temat współżycia z tymi osobami, jak sobie radzili? No niestety nie, to nie właśnie, nie, nie, nie ten temat po prostu. No taki temat, hmm. no to no to, widzę tutaj to nasze, może się zapytam proszę z, z innej beczki prosimy. To się jeszcze w takim razie zapytam, ej, jak znalazłeś swoją miłość do muzyki? Jak w ogóle zacząłeś się interesować muzyką? Interesowałem się muzyką właśnie kiedyś właśnie tary -tary, po prostu leciała muzyka i zacząłem coraz, coraz więcej słuchać, aż mi po prostu do gustu przypadło. Rozumiem. I generalnie, a właściwie miłość do ty, tego bradera. Ja nie jestem zbyt bardzo obeznany w tym temacie, więc chciałem zadać tylko kilka prostych pytań. Czy w ogóle dużo osób lubi taki typ muzyki na śląsku? Czy na śląsku na pewno właśnie, właśnie dominuje muzyka muzyka dla starych ludzi domyślnie muzyka śląska, czyli no po prostu szlagiery różne. Takie, po prostu w klubach, jak to jest w klubach, po prostu w klubach, tak, rozumiem. W Klubach właśnie, lubią właśnie muzykę klubową, grają w dzieje i tak dalej. Może, może byłoby to jakoś połączyć, na przykład muzykę elektroniczną opartą o szlagiery. No niestety, to jest ciężko właśnie, ciężko właśnie te dwa gatunki połączyć. Ale można próbować. No. Myślę, ja się akurat na no, muzyce klubowej znam, ale na śląskiej mniej. Gdybyś zechciał nas z nią bardziej zapoznać, myślę, że... Ja współ... Na przykład jeden z poprzednich gości był ksiądz, który na przykład rapował. Może mógłby kombinować i połączyć psalny z rapem. Hmm? No nie wiem. Ale tutaj przerwałeś mi przepraszam. Mówiłem, gdybyś ją nas bliżej zapoznał ze śląską muzyką, myślę, że udałoby nam się mi, jako twórcy elektronicznej muzyki, połączyć ją wraz ze śląskimi szlagerami i wspólnie moglibyśmy coś zdziałać z tym. No dobrze, do usłyszenia słuchaczu. Do usłyszenia. Te... Panie Arkadiuszu, proszę albo łączyć następnego, lub przejść do następnych pytań. Już tutaj nie mamy na razie żadnego słuchacza na linii. Jeśli ktoś chce zadzwonić, to live harmonia władisławska linia jest cały czas otwarta, więc proszę tutaj dzwonić ze wszystkimi pytaniami, oczywiście w granicach rozsądku, a w międzyczasie będę zadawał Panu, panie Macieju, pytania od naszych słuchaczy, które są zadawane nie na żywo, lecz na czacie. Wybiorę pierwsze losowe z puli, a mianowicie jaki najlepszy film Panie Macieju obejrzałeś w ciągu tego roku? Na pewno zdecydowanie jest to piła. Osiem, dokładnie. A co się panu, panie Macieju, podobało w tym filmie? to mi mogło się podobać? No po prostu była to kontynuacja serii właśnie, właśnie tamtych części po prostu. I... Ale czy osiem filmów to już nie przesada? Nie no, mnie się ten film taki na nigdy nie jest ludzi, bo lubię właśnie... Lubię po prostu, jak pokazują, jak montują i takie rzeczy, po prostu mnie kręcę po prostu takie sceny. No to widzę naprawdę ostro, bo ja na przykład takich filmów nie mogę oglądać, że od razu mną wzdryga. Nie, to jest zdecydowanie nie dla mnie. Teraz takie pytanie bardziej filozoficzne od naszego słuchacza, a mianowicie Panie Macieju, bardzo mnie zainteresowała Pana osoba. Niech mi Pan powie, jaka jest różnica między byciem dobrym a byciem wyjątkowym? Ciężko odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Ja coś, to jest y, y, lekcję filozofii taką chyba Pan Arkadiusz próbuje przeprowadzić. Tutaj zadajemy właśnie wszystkie pytania o naszych słuchaczy, oczywiście nikt nie może się czuć dyskryminowany, bo jesteśmy radiem bez cenzury, w przeciwieństwie do radia Cenzura, które otwarcie mówi, że cenzuruje różne treści, dlatego każdy może albo zadawać pytania w tej chwili w naszym temacie na forum X lub na czacie radiowym, albo dzwonić na live live.filharmonia Powtórzę powtórzymy jeszcze raz. W tej chwili zadam kolejne pytanie. Panie Macieju, niech Pan poda pomysły, które chciałby Pan wdrożyć w życie. pomysły no nie wiem, nie mam pojęcia dokładnie, ale mogę powiedzieć po prostu, no nie wiem nie wiem, bo po prostu za bardzo dużo pytań też nie, nie, nie rozumiem po prostu i ciężko mi się, że pan tak. jak Rozumiem, czasem się właśnie tak zdarza. Chcielibyśmy jeszcze zapytać o jedno pytanie, takie jedno szybkie pytanie. Panie Macieju, czy miał Pan dziewczynę? No niestety nie, nie potrzebuję, ja nie potrzebuję drugiego właśnie, drugiej półki To jest luks, bo to często dziewczyna może być po prostu kulą mu nogi, chciałem powiedzieć piłą mu nogi, ale piła u nogi to by yy, nawet jeszcze gorzej było, także dla niektórych nawet piłą mogłaby być. Teraz zadzwonimy Wiela do słuchacza, który próbuje się z nami połączyć. Właśnie się z nim łączymy już. Już się łączymy. Z... Halo, Halo czy się Witam. Witam. i dzwonił się pan do radia Empary. Tam, Proszę, ma pan już wolną linię. Witam pana Macieja. Chciałbym się spytać pana, jaki jest Pana stosunek do przyjmowania narkotyków takich jak marihuana? No na nie, nie, takich nie, takie rzeczy nie. O takie rzeczy og odpadają, po prostu to po prostu szkodzi po prostu zdrowiu i nie polecam tego nikomu ani sobie samemu nawet, żeby to spożywać w ogóle. Mm, a jaki jest Pana stosunek do czy alkoholu takiego jak na przykład piwo, y, lub wódka, lub wino? Piwo naturalnie, wódka, w, wódka nie da moje zdrowie, wino to co? Mm, wino, a... wi, wino to raczej dla bab. No tak, wino to raczej dla bab, tak. Babę piję wino. A jak to piwo to... piją... a jakie, jakie piwo najbardziej pan lubi pić? Harnaś, żubr, tyskie? Na pewno Hanna, Żubr, jest to Żywiec, też jest Perła, jest to EB też. tych piw jest bardzo dużo. A niemieckie piwo pan kiedyś pił, takie jak na przykład Paulaner? Niemieckie piwo piłem Paulaner, nawet czeskie. O, bo to jest moje ulubione piwo, Paulaner moje ulubione. Dobrze, w takim razie, drogi słuchaczu, proszę zadać jeszcze parę pytań i będziemy się rozłączać. Jak, ja, czy pan w szkole, na przykład na lekcjach plastyki, ładnie pan rysował, czy tak nie za bardzo? Mama panu rysowała pracę? Nie, próbowałem sam rysować właśnie i z tego właśnie jakieś piątki tam były, no tak, że nie było tak źle, jeżeli chodzi o rysowanie. No dobrze, dziękuję. Czy to już wszystko ja trochę dziękuję. Tak, może później zadzwonię. Dobrze, w takim razie już się rozłączamy i proszę z nami zostać. Życzymy dobrej nocy. Oczywiście dziękujemy, że pan z nas Dziękuję. zadzwonił. Dziękuję, na Już się rozłączyliśmy z tym słuchaczem. Bardzo nam miło, że zadzwonił. Tutaj przypominamy, że linia jest cały czas otwarta. Life2.e. Filharmonia wodzisławska na komunikatorze Escape. A w międzyczasie. Zadam ja, tam, pan... ja bym chciał teraz zadać takie pytanie, które jest tradycyjnym pytaniem do każdego gościa naszego radia, zważając go na jego tematykę. Panie Macieju, czy według Pana jesteśmy sami we Wszechświecie, czy kontakt z obcą cywilizacją, czy najprościej mówiąc z UFO jest możliwy, czy nie? No nie, nie, nie. Nie jest możliwe. A dlaczego Pan tak uważa? Jesteśmy w nieskończenie wielkim Wszechświecie. Nie da się go nawet zmierzyć niczym. Czy to jest możliwe, że jesteśmy tu sami? No chociaż nie wiem. Ja na przykład no, uważam. Jakby tak? się na przykład. Gdyby się na przykład bardziej temu przyjrzeć, to, nie, to no możliwe to jest. Proszę wytężać wzrok. Najlepiej w godzinach wczesnoporannych. My zaobserwowaliśmy z naszym panem Arkadiuszem. Prowadziliśmy takie obserwacje i najczęściej właśnie w godzinach wczesnoporannych można to zaobserwować. Patrząc wysoko w niebo, w niebo dokładnie po przeciwnej w stronie, jak wschodzi słońce. Wtedy można często to zauważyć, i to jest na terenie całej Polski? No Na pewno jest tak właśnie. Odchodząc nieco od tematów, jakby to powiedzieć, paranormalnych w pewnym sensie, to tutaj jeden słuchacz nasz cały czas zadaje jedno pytanie na czacie radiowym. Panie Macieju, czy panie Macieju tutaj nieco to przekonwertuje? Co pan sądzi o homoseksualizmie? No jestem to toleracyjny, nie mam temu nic przeciwko. No i, opty, no i optymalnie, ja to tylko tak skomentuję. No i optymalnie, bo nie można nikogo dyskryminować oczywiście. Ten sam słuchacz zadaje jeszcze drugie pytanie, ponieważ jest, ogłosił się tutaj jako homoseksualista i chciał zapytać o to naszego gościa, czyli pana, panie Macieju. I zadał pytanie, czy, zgodził się, czy zgodziłby się pan, panie Macieju, na związek homoseksualnych? No niestety nie. Nie, nie ja. Tak no, Myślę, ja też nie, a pan Arkadiusz tym bardziej, to jest w stu procentach gość. Niemieckie piwka też lubi. Ktoś tu wpisze ciągle, nie, ja tego nie przeczytam, bo to nie. Ludzie, znajcie umier. Nasz gość jest bardzo otwarty, powinniście być mu wdzięczni za to, że jest tu z nami, podzieli się życiem i przemyśleniami prosto ze Śląska, także niektórych proszę o ogarnięcie się. Ogarnięcie się, bo pytania może zadawać, tutaj nie ma cenzury, ale mimo wszystko pan, tutaj trzeba zachować pewne, pewną kulturę osobistą, na tym to wszystko polega. Dlatego tutaj m, jeszcze jedno pytanie. Panie Macieju, jeśli mógłby pan wybrać jedną supermost, to jaką i dlaczego? Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, mądrość, nie mam... przemieszczanie się właśnie w czasie. A do których lat byś e, e, chciał cofnąć? Do jakiego okresu? I co byś wtedy zrobił? No nie wiem. Po prostu czas, który ludzie po prostu umierają na wcześniej po prostu, żeby ludzie dalej żyli. A, czyli nie chciałbyś po prostu nieśmiertelność tym osiągnąć, tak? No tak, żeby ludzie żyli 100, ludzie żyli 100 lat lub więcej. Mnie się to myślę... Teraz... To... Ale co by wtedy było z przeludnieniem Ziemi? Jakby nikt nie umierał, a ciągle by nowi. Czy po prostu byśmy się tak zatrzymali, że na stałym poziomie, ani by ich nie ubywało, ani nie przybywało. No, nie wiem tego nie wiem. Ludzi no, było po bo... prostu też za dużo. No tego raczej nikt nie może widzieć, to takie pytanie czysto abstrakcyjno-hipotetyczne, dlatego przejdziemy może lepiej do następnego pytania. W międzyczasie zapraszam wszystkich, ponieważ linia jest otwarta, live livew.filharmonia władzysławska, można dzwonić w tej chwili. A tymczasem pytanie od naszego słuchacza o pseudonimie Genialny Żółw, tak się przynajmniej on nazywa w internecie. Jeśli byłby pan zwierzęciem, panie Macieju, to jakim konkretnie? No jaki na pewno No, na pewno może mogę powiedzieć małpą. A dlaczego małpą akurat? Ja uważam, że miałbym co jeść, bo bananów dużo Ale banany chyba na Śląsku nie rosną. Czy coś No banany wiadomo nie rosną. Co? To dlaczego ale to rozumiem, że nie chciałbyś wtedy mieszkać na Śląsku No wtedy nie, ale wiem, że. Myślę, że małpa jest właśnie drugim intelektualnym właśnie tym zwierzęciem. Czyli z powodu Blu na... Człowieka. Inter... Yy, czyli, ale ja słyszałem, że na przykład, tak, małpy tutaj, yy, muszę się z zgodzić, mają wysokie IQ, nawet w porównaniu z człowiekiem, ale delfiny mają jeszcze wyższe. Tak, to wiem akurat. To słyszałem właśnie o tym IQ delfinów. To może jednak delfinem zamiast małpą. No może i Delfinem, może i mam po tego. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam, nie mam pojęcia. I pół tego, i pół tego. Mam już jednego <grystanie> słuchacza na linii, więc będziemy się z nim za momencik łączyć. Już się łączymy do naszego. z naszym słuchaczem kolejnym. Dobrze, dzwonimy do naszego słuchacza. Mam nadzieję, że teraz szybko odbierze, ponieważ próbował się z nim połączyć jeszcze, już dopiero minuty temu. Łączymy się z naszym słuchaczem. Na razie nie odbiera. Ale halo, halo, czy się słyszymy? E, tak, ja was słyszę. Tylko włączę głośnik chyba o coś słabo. Tak, znaczy, słuchamy się. Tak słyszymy cię, ale słuchamy się tylko przez Skype. Tak, Radio trzeba wyłączyć. Słuchamy się tylko w Skype. Tak, tak, Radio odbiornik tak, proszę ścisz. Tak, tak, czy jestem już na wizji? Tak, już tak. jesteś na wizji. Wszystko jest na żywo. A to więc... razie serdecznie witam tutaj z, z naszych, tu naszego gościa, wszystkich słuchaczy radia, także tutaj DJ-ów czy prezenterów, chciałbym was tam nie nazwać. I generalnie chciałbym właśnie zadać takie pytanie dla Maczka, dla pana Macieja. Czy jeśli pan Maciej jest taki, jest taki zainteresowany tą transportem miejskim, autobusami i tak dalej, a czy na przykład nie myślałeś kiedyś o karierze kierowcy autobusu? No to Znaczy się, kiedyś myślałem po prostu, ale yy, wiadomo jak to jest z psychiką i tak dalej. Trzeba odpowiednie wymaganie mieć właśnie, żeby właśnie zostać kierowcą onkobus. Aha, czyli rozumiem, że byłeś, znaczy mogę do Ciebie mówić po imieniu, tak? Czy, raz tak. się Tak. A to super. Czyli rozumiem, że chciałeś właśnie... Pójść w stronę tej kariery, tylko nie udało się, tak? Jakieś tam testy zostały niezaliczone? Mogę, nie udało się, ale teraz to już, już nie moje po prostu kierunki. Aha, a na czym polegały te testy, jeśli można wiedzieć? Czy to jest raczej taka tajemnica? P Powiedziałbym, że to jest tajemnica. Okej, okay, dobra, to, to w takim razie nie będę, ten nie będę tutaj... To jak to się mówi no, odpuszczę ten temat. A na przykład, czy masz samochód, swój własny? Nie, samochodu swojego własnego nie posiadam. A to jaki ten jakbyś chciał mieć, to jaki byś samochód miał, jakie ja tam lubisz samochody? Na pewno Audi podobają mi się wyglądem. No, Audi no. Są sporty, no. Sportowe są, no. Taka teatka, to wiadomo, to każdy by chciał taką mieć. No, na pewno się sam zaczęli. No na pewno Ferrari. To są te sportowe właśnie. A chodzić, żeby auta były szybkie, czy takie wygodne, czy bezpieczne, czy jakie auto musi być? I nastawiam na cenę na szybko na bezpieczeństwo właśnie. Na, na design, żeby ciche były. No i tyle. Z Jak z... ciche, to najlepiej auta elektroniczne, one są praktyczne. Zgadza się właśnie, dokładnie. One są bezgłośne. Nie no elektrycznych. No teraz to. jest dobry na... pomysł, czy raczej sobie warto odpuścić takie wydziele. No, teraz są nawet auta na gaz, to też te, niby przyjemnie się nimi jeździ. No, przyjemnie, bardzo przyjemnie. A jeszcze takie ten pytanko mam, czy może jakiś jak sport, jaki jest Twój lubiony sport? Sport? No, no, no, no. mogę powiedzieć piłka nożna, no, na, najbardziej. No, a to ten, a grasz sam, czy tylko oglądanie? To jest oglądanie. Oglądanie, tak, aha. A jaki jest Twój ulubiony piłkarz? I mój ulubiony, no... Albo klub może, jak jest Twój klub ulubiony? No, a mój ulubiony, no Arkadiusz Milik to tak, no. jest, Aha, Arkadiusz Milik, no no. A Ty mówisz, jest z Katowic jesteś, tak? Oczywiście. A to ten, y, w Katowicach, jaki tam macie klub? Tam chyba GKS jest, nie, Katowice? Tam jest GKS Katowice. No, jak oni radzą, w której są? Są w pierwszej widzę, czy już tam spadli, może tam, nie wiem, za bardzo nie interesuje się tam polską piłką. A dobra, no tak nie wiesz, to, to, to nie będę naciskał. Halo, na ten, na... panie Maciej, wiesz, nie? Właśnie... Ja się wiesz, myślę, czy się tam właśnie Ja też słyszę, jak najbardziej. Okay, no, ale... Ale teraz przez, was, przez chwilę was chyba nie słyszałem, bo, ten, bo spytałem się, yy, ten jak sobie radzi KKS i nie słyszałem żadnej odpowiedzi. No tego to ja nie wiem się KKS, bo za bardzo nie przejmuję się po prostu, bo wiem, po prostu, że jest słabo po prostu, no i po prostu no wolę i wolę. To jest słaba, nie? To, to tam nie ma się to tym interesować. A ten, na mecze chodziłeś kiedyś jakieś, czy też nie za bardzo? Czyłam? Na mecze chodziłeś jakieś, czy też nie za bardzo? Tak, byłem kiedyś na, na meczu właśnie piłki halowej, znaczy to była w sumie piłka nożna to z Katowicza kontra także to był jedyny mój mecz, na którym byłem. Aha, no to super. To no, ale to nie podobało Ci się, że więcej razy nie jechałeś? Podobało mi się, tylko po to nie moja pasja, Ja wiadomo, wolałem się po prostu zająć grami, po prostu nic jakimi kol I wiadomo, sportami. to też... To też kosztuje, to też wiadomo wszystkie takie wyjazdy kosztują pieniądza, o pieniądze każdemu jest ciężko. Macie słuchaj, ja mam dla Ciebie taką propozycję. Czy chciałbyś, żeby, żebyśmy w naszym radzie przeprowadzili taką zbiórkę, która by pozwoliła na wyjazd, na jakieś wydarzenie, które byś sobie upatrzył, byś tam się przemyślał i z nami skontaktował i powiedział, na co chciałbyś pójść, może na jakiś mecz, a może na jakąś imprezę? i byśmy zobaczyli, czy nasi, nasi słuchacze odpowiedzą na ten odzew. No nie wiem, może tak, no, no byłoby to dobrym rozwiązaniem. No to cieszę się, by, a mój asystent Arkadiusz jeszcze się z Tobą skontaktuje w tej sprawie i na pewno się jakoś dogadały. Dobrze, a teraz słuchaczu, czy to już wszystkie pytania? Yy, no w sumie to tak, jeszcze może ten, yy, spytam się, no bo yy, mówię, że w tej chwili jesteś bezrobotny, tak? Nie tak. Aha, tak, tak, tak. a ten, a wykształcenie jakie posiadasz? No, a wykształcenie kiepsko. Gimnazjalne. Gimnazjalne, tak? Aha, no to to kiepsko taką dobrą robotę załatwić, nie? Bez żadnego wykształcenia średniego czy jakiegoś pewnie. Bez żadnego fachu w ręce. Nie, nie, to a ten ma na, na przykład pewno. myślałem, dobrze, może dobrze, no ja już myślę, że to jest Już, niż... już wszystko ja, ja, ja, na razie tak. też mamy Dobrze, będziemy. Drogi, drogi słuchaczu, my już się rozłączymy. Z Tobą, bardzo dziękujemy, że do nas zadzwoniłeś i muszę I powiedzieć. I teraz no, ja mam tak do pana Macieja muszę powiedzieć tutaj, że żeby się nie przejmował, bo ja akurat jestem ekspertem w sprawie słabego wykształcenia i to wystarczy, jeśli chcecie mieć lepsze wykształcenie, to można albo sobie wpisać w CV, bo to akurat nikt nie sprawdza, taka, i to nie jest nielegalne, oczywiście może sobie, w... sobie pan wpisać, y, tam wybrać jakieś tam liceum, którego już nie ma, że był pan tam wcześniej, to nikt tego nie sprawdzi, albo takie, które jest, bo i tak tam nikt nie dzwoni, albo po prostu zdać, po prostu y, egzaminy eksternistyczne, to takie egzaminy, pisze się parę testów, za darmo są, jak się tam dostanie do urzędu pracy. Napisze pani wszystko będzie w porządku, tam wykształcenie średnie, plus matury nie trzeba do wykształcenia średniego, brew temu, co się mówi. Tak więc daje tak. oddaję Ci głos, panie Tomaszu. Ja chciałem spytać, bo tutaj też kilka słuchaczy nurtowało to pytanie, czy uważasz, że ludzie spoza Śląska, z reszty Polski, czymś się różnią od Was, Ślązaków? bo tutaj często na arenie publicznej są takie dyskusje, gdzie naprawdę burza e, wtedy się rozpętuje i chcielibyśmy się dowiedzieć, co o tym ty Ślązek sądzi. Nie wiem, tyle wiem, po prostu Ślądzak po prostu, no, co może sądzić po prostu, tu u nas na Śląsku po prostu panie górnictwo, a tam po prostu no, inne zawody są po prostu. Śląsk nie jest po prostu tylko po węgla, no także... Tak, szczególnie, ale myślę, że tutaj ty akurat chyba byście za Unią nie przepadali, bo... Unia Europejska chce rozwalić od środka całkowicie polskie polskie kopalnie. No polskie kopalnie, no tak, u, u nas właśnie właśnie polskie kopalnie są po prostu nie ma po prostu zdania, bo po prostu mój ojciec właśnie był górnikiem po prostu i po prostu mało no, rzeczy po prostu wiem na ten temat. Ale to już pewnie Unia go uwaliła, bo oni się do wszystkiego dobiorą. No tego, czy Unia, czy nie Unia, to tego ja nie wiem. Nie mam po, po, nie mam po prostu zdania na ten temat. Dobrze, rozumiem. Mamy chyba też słuchacza na linii po raz kolejny. Arkadiusz Witam. Dobry Witam. wieczór. Witamy. już się słyszymy. Może pan zadawać pytania. Bardzo miło, że, bardzo nam miło, że się pan z nami połączył. Dziękuję. Mam takie bardzo, bardzo ważne pytanie, ponieważ dotyczy w dużej części Katowic. Ponieważ z Katowic... Pochodzi bardzo znana grupa raperska, znana jak, jako Paktofonika, Pakt przy dźwiękach z głośnika. I jestem bardzo ciekawy, czy pan Maciej y, słyszał o tej grupie, o raperze Magiku, raperze Fokusie i Rachimie. O, tu no, pakrofonikę właśnie znam, no ale nie, nie, nie tyle akurat, znam po prostu lepszych, po prostu. A to, to kto jest lepszy według ciebie od Magika? To no, we Śląska są tacy nowi, jest takich dwóch nowych, na przykład AZ i Pogo. Kto kto? Bo nie usłyszałem, możesz powtórzyć? AZ i Pogo. To są tacy dzidzieje. Też pochodzący z Katowic właśnie. Eee, tak, właśnie ja ich ostatnio chyba nawet słyszałem, oglądałem, czy... Oni mają chyba własny kanał na YouTubie, prawda? No tego nie wiem właśnie, czy mają kanał, ale wiem, że są bardzo dobrzy. Także no. Na pewno też sprawdzimy i zobaczymy. Myślę, że u nas na antenie też będą mogły ich kawałki i miksy polecieć. Tutaj jak ktoś pytał, e, mówiłeś, że twój ojciec, twój tato pracował w kopalni, czy ty kiedyś byłeś osobiście w jakiejś kopalni? Tak, byłem kiedyś w kopalni w Zabrzu, w zabytkowej Guido, na zwiedzaniu. Jak to tam wszystko... zadał? Ja tutaj, przepraszam, ja tutaj przerwę na chwilę, bo ten sam słuchacz zadał jedno pytanie. Mówi, że jego tata jest w tej chwili na emeryturze i pyta, czy twój tata, panie Macieju, jest też na emeryturze. Właśnie nie, brakuje mu kilka lat. Do emerytury. Rozumiem. W takim razie oddaję ci już głos, panie Tomaszu. E, dobrze. Chciałem spytać naszego dzwoniącego, czy jeszcze jakieś pytanie? E, tak. Co pan Maciej sądzi na temat e, samobójstwa pana Magika, rapera? No, nie znam po prostu tego Magika, po prostu i nie, ma, i, i, i nie wiem. Jeszcze mm -hmm. A jeszcze Mamy. jestem ciekawy, czy pan Macie się interesuje skokami narciarskimi, osiągnięciami Adama Małysza, Piotra Żyły, Stocha, Chłopackiego. No, no poniekąd się interesuje, na przykład dzisiaj skoki leciały, także co nieco mogłem poobserwować i zobaczyć. Ale, ale, ale broni, to ją mm -hmm. A jutro oni On sobotę. To zimny, żeby... to bo Aga to tam mokło poju, ale ona musi się z tego pudełka wyciągnąć i zobaczyć, że wszystko jest całe, że tam nie brakuje. Spodać, podłoga, i ja wsią tekstę wiedza to. Dobrze, więc y tutaj słuchaczu, czy masz jeszcze jakieś pytania? Y -y, tak. Jaka jest ulubiona pana, restauracja, panie Macieju, w Katowicach? W Katowicach, no znacznie jest to ta piana. Bardzo dobra restauracja po, położona w centrum Katowice. A czy był pan w Kołobrzegu w takiej restauracji pizzerii Majus? Nie, niestety nie. W Kołobrzegu ani razu nie byłem podczas swojego życia. Co pan sądzi o tym, że Warszawa jest stolicą? Czy, czy uważa pan, że, jakaś, że, że jakieś inne miasto powinno być stolicą Polski? Nie no, na początku było gniezno, potem był Kraków, no to tak, nie mam zanie po prostu. I jest Warszawa stolicą, no i nie to jest, Nic na to nie poradzę. Mm -hmm. A czy podoba się panu miasto Kraków? Podoba mi się miasto piękne. A takie, czy, czy pan podróżował po Niemczech? Bo coś tak czuję, że pan bardzo lubi te państwo. Byłem... By, by... Byłem właśnie za dzieciństwo, właśnie w dzieciństwie Byłem w Niemczech właśnie. Dobrze, słucham, pan... jeszcze dwa pytania i będziemy się rozłączać. No dobrze, czy co pan sądzi o polityce Adolfa Hitlera względem Polski? Na ten temat nie ma zdania, bo obecny tu Adolf Hitler po prostu mnie nie interesuje. Mhm. I jaki... Jest ulubiony pana y, pianista Fryderyk Chopin, Mozart. Proszę. No, z, z No, względem jest to, no może można by tak powiedzieć, no jest to Fryderyk Chopin. Mm, dobrze. To ja dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy, pozdrawiam, dziękujemy, również. że pan się tutaj do nas dodzwonił. Proszę nas słuchać, oczywiście i życzymy dobrej nocy. A panu, panie Macieju muszę powiedzieć, że oczywiście mamy tu taką audycję specjalną dotyczącą muzyki klasycznej, filharmonia Włodzisławska. i mówiliśmy tam sobie trochę o Fryderyku Chopinie i cieszy nas, że pan się zna na tym pianiście. Gościliśmy tutaj ostatnio takie, taką znamienitą personę Stefana Kutrzebę, który jest pedagogiem pe fortepianu, uczy gry na pianinie od bardzo wielu lat, głównie w Finlandii, Francji i Polsce. I interesuje nas, panie Macieju, czy pan zawsze, czy pan kiedyś się interesował muzyką klasyczną, czy tylko elektroniczną? Tylko elektroniczną, klasyczna mnie w ogóle nie interesowała. Nie moje klimaty po prostu. Panie Macieju, takie pytanie z innej beczki od naszego słuchacza. Co lubi pan robić dla zabawy? Dla zabawy, no nie wiem. Grać cokolwiek, nie wiem po prostu. Dla zabawy sobie lubię robić te szanty. Ja. Żarty Żartowa. zawsze dobre są. Jakie, a jakie, może jakiś kawał opowiesz słuchaczom? Kawał żany nie znam niestety. No to jakiego typu żarty, skoro nie kawały? <głos> żarty na przykład zamienianie po prostu, jak ktoś pije piwo, po prostu zamienianie piwa na butelkę z wodą. A to widzę, dobre, dobre. Słuchaj, ja mam na Ciebie taki pomysł. Jakbyś kiedyś mógł pożartować, to jest proste i nieszkodliwe w wykonaniu. Słuchaj, będziesz kiedyś w domu i będzie na przykład mama, czy tam siostra, i siedzisz sobie w pokoju normalnie na łóżku i wołasz tak, mama, mama, chodź na chwilę. I jak mama przyjdzie, to udawaj, że śpisz. Dobry, nie? No, no dobre, powiedzmy. No Także polecam wypróbować, bo to ja próbowałem i naprawdę śmiechu jest to niemiara. Będę musiał to wypróbować również kiedyś, bo to bardzo dobry pomysł. tutaj. No to jest bardzo dobry dowcip. I tutaj może z innej beczki troszeczkę pytanie, tym razem nie o żartach, mimo że pan nie lubi panie Macieju. Pytanie, a tutaj już to było, natomiast temat samochodów jest troszeczkę inne. Jeśli miałby pan wybrać jeden opis swojej osoby, to który byś wybrał? Tutaj jest sekunda, jak to tam brzmiało? Nie, inne. Opo... Niech pan opowie, panie Maciej, o osiągnięciach, z których jest pan dumny. Osiągnięcia, z których jestem dumny. No, można powiedzieć parę medali. Takich małych medali po prostu. A za co? Za dzieciństwo. A, za różne rozgrywki, za właśnie w udziałach właśnie w różnych typu grach. W grach jakiego typu? Takie różne miejskie, jakieś pachołki, różne takie... Znaczy, pach, pachołki i takie, tamy my tutaj o, mamy takiego jednego znajomego, Michała on też się e, właśnie grami typu bieg wokół pachołka interesuje. No właśnie, coś takiego. Tutaj mamy też pytanie słuchacza, który uporczywie je zadaje, nie wiem, może kojarzy Cię z kimś, w każdym razie nie wiem, o co w tym chodzi za bardzo, ale myślę, że może przekażę. W każdym razie słuchacz pyta, czy widziałeś kiedyś Kreta? Słucham, kogo widziałem? Kreta. kreta. Nie, nie widziałem. Ja myślę, ale no, bo to, bo jest, jesteś z miasta, to duże miasto, tam jest aglomeracja, myślę, że jednak dzikie zwierzęta ciężko jest zobaczyć. Ja mam tu podobną sytuację co najwyżej mogę sobie w rubelki przez okno pooglądać. Dobrze, panie Macieju, ja tutaj muszę powtórzyć, że live 2.0 Filharmonia wodzisławska mamy w tej chwili wolną linię. Każdy, kto chce, może zadzwonić i zadać pytanie panu Maciejowi. Oczywiście w granicach rozsądku, bo kultura osobista musi panować. Nadajemy w tej chwili na południu Wielkiej Brytanii, ponieważ jesteśmy radiem na Polonii Parry Town. I tutaj zadam kolejne pytanie z naszej listy pytań. Panie Macieju, czy spotkał pan w swoim życiu, w swoim życiu zawodowym osobę, którą naprawdę pan ceni? No, no, na pewno spotkałem w życiu swoim. I kim była ta osoba? Kim była? To jeden z pracowników właśnie w firmie, w której pracowałem. Co takiego robił ten pracownik, że przypadł panu tak bardzo do gustu, panie Macieju? No, no, po prostu dobrze umiał po prostu dobrze mnie wprowadził, wszystko po kolei od, od A do Z po prostu i dzięki temu się po prostu wprawy na, na, i tak dalej. Panie Macieju, inne pytanie. Czego się Pan najbardziej boi w życiu? Czego się boję? No na, mm, no, na pewno w jakiej, jakiegoś wypadku, po prostu gdzie na przykład, nie, no, czy wsiądę do tramwaju, na przykład, czy nie będzie jakiegoś wypadku, tramwaju, czy czegoś, tego wszyscy się boimy, dlatego wcześniej mówiłeś o swoim marzeniu, żeby móc podróżować w czasie. Gdybyśmy mogli podróżować w czasie, nie, nie musielibyśmy bać się wypadków. No tak. Doskonale to właśnie doskonale to rozumiem. Też oglądam właśnie facet i Po prostu to mniej więcej sobie przypominam, jak się cofnąć w czasie. Tak? A jak się cofnąć w czasie? No nie wiem, tam jakieś, właśnie tam właśnie jakoś, jakoś to pokazują, dokładnie tego wyobrazić sobie nie umiem, no ale niby tak. ale że... tam Zgodziliśmy się, że UFO może istnieć, tak, w każdym razie tutaj przejdźmy do takiego pytania, czy jest możliwe, że istnieją podróżnicy w czasie? No może jest, może nie jest, tego nie wiem. Ja myślę, że są tu nawet, nie wiem, czy znasz Richard Hawking? taki wybitny sportowiec i filozof, przeprowadził doświadczenie, w którym potwierdził, że istnieją podróżnicy w czasie. No tego akurat Pana nie znam. Ja byście, ja po, po audycji chętnie prześlemy linki tam prostym sposobem, mianowicie organizując przyjęcie, jeden dzień ogłosił przyjęcie, że się odbędzie jeden dzień później, po tym, jakie zorganizował, i faktycznie ktoś na to przyjęcie przybył, czyli cofnęli się w czasie, bo dostali zapowiedź, na przykład byli zaproszeni na 20 stycznia, a zapowiedzi były rozesłane 21, a oni się 20 stycznia na tym pojawili. Kumasz? No. No i myślę, że to daje do myślenia, prawda? No, no, powiedzmy daje, no. Jest tak, no niestety. To jest trochę właśnie takie poskramianie czasu. Bardziej ostatnio mieliśmy taką audycję w naszym rodziu o nazwie Poskramiacze czasu, prowadzoną przez jednego znanego kuriera. A więc, Panie Macieju, przejdę może do następnego pytania, ale najpierw powtórzę, że live 2.philharmonia wodisławska można zadzwonić. W tej chwili mamy wolną linię. Każdy słuchacz może zadzwonić i zadać pytanie. I w tej chwili kolejne pytanie z naszej listy pytań, z naszej puli pytań. Hmm. Panie Macieju, ostatnio mówiliśmy o trzech cechach, którzy, które zostałyby wymienione przez swoich przyjaciół, Ciebie opisujące, a teraz coś podobnego. Jakich pozytywnych cech Panu brak? Proszę wymienić trzy takie cechy. No, jakie cechy? No na pewno uczciwość, uprzejmość, trzecie to nie jestem w stanie powiedzieć. A dlaczego panu brakuje, panie Macieju, uczciwości? No brakuje mi, no, mi dużo rzeczy. Są ludzie po prostu uczciwi, są również nieuczciwi, po prostu zaufanie. Chodzi mi o zaufanie. I My jednak wierzymy, że Panu możemy zaufać, tak jak każdy z naszych słuchaczy, bo przypadł Pan do głosu wielu naszym słuchaczom, więc teraz zadamy kolejne pytanie. Panie Macieju, jakie dowolne miejsce na świecie chciałby Pan odwiedzić, dlaczego i z kim? Mm, dowolne miejsce na świecie. No, no, jest to na pewno kościół w Niemczech, dokładnie w Wittenbergu, tam bym z moim znajomym, z moim przyjacielem Janem po prostu zwiedzić, bo mi się podoba, byłem tam w czasach dzieciństwa właśnie i podoba mi się to miejsce. Chodzi o Jana Pacaja, prawda? Pozdrawiamy Pana Jana. Pozdrawiamy Pana tak, Jana Pacaja. Chodzi. Co Pan powie o swoim najlepszym przyjacielu? Znaczy podtrzymujemy na duchu. To jest, bardzo, to jest bardzo ważne w tej relacji i jak się nas teraz słucha, to jeszcze raz pozdrawiamy. I tak, jak się poznaliście? Jak ta przyjaźń, która przed wieki się zapoczątkowała? No poznaliśmy się po prostu przez właśnie od rodziny, przez znajomych po prostu. Ja... A ile się już znacie, panie Macieju? No ładne dwa lata, także super jest. Super znajomość. No to całkiem sporo, całkiem sporo te dwa lata. Bardzo dobrze, że można mieć kogoś, na kim się tak właśnie opiera, kto jest takim pana najlepszym przyjacielem. I jeśli chodzi o pana Pacaja, cóż, nie wiem zbyt wiele na jego temat, więc może pan jeszcze jakoś opisze swojego przyjaciela, czy mieszka z kimś, ile ma lat. No, ile ma lat, to konkretnie nie ma, ale wiem, że mieszka z rodzicami, po prostu i z, bra z, z bratem i z siostrą. Z bratem i no. z siostrą? A jak się nazywa jego brat oraz siostra, panie Macieju, wie pan? Wiem, że brat się nazywa Patryk, tyle wiem. Ja to Patry. tyle, że nie wchodźmy w szczegóły. Ja tu mam kolejne pytanie z innej beczki. Myślę, no trzeba przyznać, jesteś myślicielem. Ktoś właśnie takie pytanie zeznaje, czy uważa pan, że teoria płaskiej Ziemi jest prawdziwa? No, no uważam, no powiedzmy. Tak, czyli to tak jak z horyzontem po prostu, głównie o horyzont chodzi, bo ci, którzy uważają, że Ziemia jest okrągła, to mówią, że rzeczy znikają za horyzontem, ale wystarczy popatrzeć w lornetkę i one się przybliżają już można stwierdzić po tym prostym doświadczeniu, które możesz sam przeprowadzić, że Ziemia jest płaska, prawda? Tak, tak, tak. Albo inny argument, który zadawał, bardzo często podawał, znaczy się pan Sanjeja z jasnej strony mocy, że gdy słońce, gdy słońce pali, właśnie, rzuca światło, to cień leci prosto. A gdy, za to, gdy księżyc rzuca swoje światło księżycowe, to cień, to cień nie idzie do góry, a powinien iść do góry. Tak właśnie mówi pan Sancheja z jasnej strony mocy, którego pozdrawiam, jeśli nas teraz słucha. I to jest jeden z takich największych dowodów na teorię płaskiej Ziemi. Więc, panie Macieju, zadam może kolejne pytanie niezwiązane tym razem ani z taką teorią, ani z innymi rzeczami, może powiedzieć, paranormalnymi bądź spiskowymi. A więc, panie Macieju, jakie jest pańskie najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Wspomnienie z dzieciństwa. Hmm, hmm, hmm. No na pewno wyjazd, na pewno wyjazd jest to, wyjazd do Niemiec. To, to najbardziej wspominam. A co pan w, tym, w tych Niemczech robił? Nic, to były półkolonie, także no... A z kim pan tam był? Nie z rodzicami? Z rodzicami to pan tam był, zgadza się? Nie, nie, nie, nie, nie, to nie były rodzice, to były właśnie wychowankowie, jakieś To były wychowankowie właśnie starej świetlicy po prostu A rozumiem, tak, proszę. No, ja, kiedy Jacek Pikuła właśnie stworzył właśnie świetlicę po prostu i byłem po prostu wychowankiem tejże świetlicy, także stamtąd się wziąła moja wycieczka właśnie do Nimy. No pan, pozdrawiamy pana Jacka Pikułę i może coś bliżej o tym wspaniałym człowieku. Tak, chcielibyśmy dowiedzieć się co, czegoś więcej o panu ja, Jacku Pikule i tutaj proszę, proszę. no no, no ja tak Pikuła. no po prostu nie mam po prostu взял nawet po prostu kredytu po to żeby po prostu pomagać ludziom po prostu grał i grał Ale? na ulicy właśnie stare miejskiej właśnie w katowicach i dzięki temu pomagał osobom bezdomnym biednym no aż tak tak takim którzy właśnie potrzebują pomocy Czyli sam poświęcił swoje życie, y, między innymi finansowe, nabrał kredytów, żeby, jak to się mówi, bogatym odbierać i dawać biednym, prawda? Tak, jak tak. Jak Robin Hood, czyli można powiedzieć, że y, pan Maciej Pico jest takim współczesnym Robin Hoodem. No tak, można by tak nazwać. No tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo szanujemy tutaj obaj wraz z Panem Tomaszem, takich ludzi, którzy starają się pomagać biednym, nawet swoim własnym kosztem, bo to jest jakby ranienie siebie po to, żeby pomóc innym. To bardzo szlachetne i pozdrawiamy pana Pikuę, jeśli nas w tej chwili słucha. Więc panie Macieju, może teraz troszeczkę inne pytanie. Tutaj sprawdzę tylko naszą pulę pytań oraz przypomnę, że live Filharmonia woldzysławska mam w tej chwili wolną linię, może zadzwonić. A więc panie Macieju, kto wywarł największy wpływ na pańskie życie? Wywarł na największy wpływ. No na pewno. Na pewno jest to mój ojciec. A kim jest pański ojciec? Kim jest mój ojciec? No na pewno jest dobrą, kochającą osobą, po prostu pomagającą wręcz przeciwnie też? A w czym Panu zazwyczaj pomagał? Ile ma w tej chwili lat? Ponieważ powiedział Pan, że brakuje mu tam jeszcze paru lat do emerytury. Pięćdziesiąt par, ale ile dokładnie nie wiem. A pomagał? No, no, to przy nauce. W takim razie nie, pozdrawiamy nie. Pańskiego ojca, jeśli nas w tej chwili słucha. I czy chciałby Pan powiedzieć coś o nim jeszcze? Nie, myślę, co tu dodawać. Dobrze, w takim razie jeszcze jedno pytanie, czy słucha nas w tej chwili pański ojciec? Nie, właśnie w tej chwili mój ojciec nie słucha po prostu. Nie wiem czemu, ale... To to może, na nagranie będzie mógł zobaczyć, my nagranie umieścimy na YouTubie i nie tylko będzie można pokazać, się tam pochwalić przed całą familią i znajomymi i tak dalej. Także myślę, że wszyscy będą naprawdę zazdrościć. No, na pewno. Dobrze, więc panie Macieju, inne pytanie dotyczące pańskiego dzieciństwa, bo trochę już o tym sobie dzisiaj powiedzieliśmy, a mianowicie, jaki był pański ulubiony przedmiot w szkole? No, ogółem, powiedzmy, to jest plastyka, no. Co się no, tak powodzicie? wcześniej... Wcześniej sam przyznałeś, sam pan przyznał, że nawet mama nie pomagała, jak w większości, co jest bardzo nieuczciwe, ale ty wszystko robiłeś sam, yy, czyli dzieła plastyczne masz, jak to można powiedzieć, w małym palcu. No tak można by powiedzieć, mam wszystko w małym palcu, po prostu umie, umiem, umiem po prostu rysować no i kwalifikacje podnosz. Jest... No dobrze, a skoro mówisz, interesujesz się plastyką, masz jakieś zdolności, czy masz jakichś ulubionych malarzy lub rzeźbiarzy, artystów? No na pewno jest to Leonardo da Vinci. Co cię no. zafascyn zafascynowało w jego sztuce? Nie po prostu fascynuje jeden obraz z no ja tutaj tak wejdę w rozmowę, bo chciałem powiedzieć, że moim ulubionym malarzem jest zdecydowanie znany człowiek Cla Claude Monet i chciałbym powiedzieć, że panie Maciej, pan się tutaj interesuje, plastyką mi lubi rysować, więc chciałbym zapytać, czy pan ma jakieś swoje obrazy lub rysunki szkice w domu, które mógłby nam pan pokazać? Ja To były stare dzieje, jak malowałem właśnie teraz, tak jak wcześniej wspominałem, właśnie teraz się grami, także nie, te, nie, ten, nie ten okres teraz. Dobrze, ale może wró wróćmy do obrazu. Powiedziałeś, że fascynuje cię obraz dama z łasiczką. Co jest w nim takiego? Bo to nie chodzi, nawet nie jest Mona Lisa, bo Mona Lisa to wiadomo, że ma przeszywający wzrok, ale co takiego jest w damie z łasiczką? Nie właśnie zaimponował mi on swoim względem ten obraz. Ale bardziej łasiczka, czy panna? No może ta łasiczka powiedzmy. No, no, na pewno tutaj. Ale myślę, że jesteś jednak przeciwnikiem zarzynania zwierząt na futra. No, na pewno. No, to mnie to bardzo cieszy. Troszeczkę smutne, panie Macieju, że nie ma pan żadnych swoich obrazów, szkicy czy innych rysunków, bo moglibyśmy je przedstawić naszym słuchaczom i wystawić na aukcji. Wtedy byłby pan sobie. Zdrobiłby pan sobie po prostu. Więc, panie Macieju, to taką propozycja... To jest taka propozycja, właściwie. Może, mógłby, może moglibyśmy zrobić coś takiego, że narysuje pan jakiś obraz, jakiś tam rysunek, szkic i pokażemy go naszym słuchaczom, a potem wystawimy na aukcji. No tego to nie wiem, ja muszę takie decyzje, tak jak wcześniej wspominałem, że prze... bo nie no to jestem to... pewien do wszystkiego, co... To oczywiste, dam panu trochę czasu i oczywiście napiszemy do pana. No, nasz asystent napisze do pana i wtedy zobaczymy, jak z jak tym dokładnie będzie. Najwyżej zrobimy taką aukcję, jeszcze pomyślimy o tej audycji dotyczącej albo muzyki, albo gier komputerowych. Tak więc, panie Macieju, zerknę teraz na następną listę pytań i powtórzę, że live 2.0 Filharmonia Wodisławska może zadzwonić w każdej chwili. Mamy wolną linię, więc sprawdźmy naszą listę pytań, pulę pytań. Więc, panie Macieju, panie Macieju, o, o czym pan najbardziej marzy, nie licząc, nie licząc ani, ani bycia małpą, albo podróżowania w czasie? No, mam o czym marzę, no. To, to jest takie... Pytanie, właśnie, które mi wiele osób właśnie zadaje, hmm. ale odpowiedź moja jest taka, że marzę, żeby zdobyć, jakąś, zdobyć po prostu karierę jakąś po prostu i pracować po prostu w jakimś tam mm, zawodzie. tam. Jak to można tak na coś tutaj, Jeden słuchacz na czacie uporczywie zadaje pytanie takie, jaki miał Pan najgorszy koszmar senny? No, ale najczęściej to mi się właśnie by, był szef pokręć, po, poprzedniej klasy cały czas mi się śni, także no. Może coś więcej o nim, my to głos próbujemy jakoś za to, nasze radio jest znane z różnych inicjatyw społecznych, myślę, że razem mhm. coś będziemy mogli sprostać ku takiemu wykorzystywaniu dobrych i prawych obywateli jak Pan. No nie no, zbytnio to nie było, a, a można więc, nazwać wykorzy jak... wykorzystywanie były i i były dobre chwile, i, i, do, chwilę, i są, mam tu jeszcze chwile. Halo, bo tutaj słuchacze mam i coś tam mówi, tylko nie usłyszałem. Halo? Eee, sorry, gram w gierkę i nie mogę rozmawiać na raz. A. Ja tu słuchacz raczej nie Widzisz, Zaraził go pan panie Macieju pasją do grania w gry i nie może się oderwać po prostu. Więc połączyliśmy się na chwilę z naszym innym dzwoniącym, ale musiał się rozłączyć, ponieważ gra w tej chwili, jak sam to ujął, w gierkę zaraził. Pan Maciej zaraził go swoją pasją do gier komputerowych, więc e, mamy ciągle cały czas przez to wolną i nie może dzwonić. Light 2.5. Harmonia Wodisowska w każdej chwili. Więc, panie Macieju, proszę, oddaję panu głos. Nie, nie mam w tym momencie, no jakby to powiedzieć, nie mam słowa. Dobrze, w takim razie kolejne pytanie z naszej listy pytań, z naszej puli pytań. Panie Macieju, proszę powiedzieć jedną rzecz o sobie, której nikt nie powinien wiedzieć. No to jest bardzo ciężkie, bardzo trudne pytanie. No, nie, nie, nie. Właśnie w zasadzie nie wiem, czy odpowiadać na to pytanie, czy nie, bo to krępujące. Troszeczkę krępujące, prawda? Każdy z nas ma jakieś tam tajemnice, jakieś tam rzeczy. Proszę, panie Tomaszu. Ja to może, Arkadiuszu, wszystko namawiać naszego gościa do takiego odpowiedzi na takie pytanie, może ty pierwszy na nie odpowiedz. Może ja pierwsze na nie odpowiem, no cóż, ja, moje tajemnice są raczej jasne wszystkim naszym słuchaczom, ale muszę powiedzieć, że jedna z takich moich tajemnic to jestem aseksualny, nigdy, nigdy nie miałem żadnej dziewczyny mimo podstarzałego wieku, ponieważ nie mam ochoty, nie interesuje mnie to, ale już to pan Maciej wszystko powiedział, że również, on również nigdy nie miał dziewczyny i łączę się z nim łączę się z nim w tej właśnie inicjatywie, w tej właśnie misji czystości duchowej. No więc, panie Macieju, chciałem zadać pytanie, czy pan również jest aseksualny? No nie. Czyli po prostu, czyli po prostu czeka na właściwy moment, to jest też bardzo zdrowe podejście, tak jak u nas w radiu nauczał Sanjaya, że nie warto po prostu tracić czasu na baby. Po prostu trzeba poczekać. I to przyjdzie samo. No dokładnie. Dobrze, więc zerknę teraz do naszej puli pytań. Powtórzę, że live wykrop wodisławska. Może zadzwonić w każdej chwili, a więc z naszej puli pytań losuje dowolne pytanie, losowe pytanie. Panie Macieju, jakby Pan krótko opisał swój cały charakter, swoją własną osobowość? Jak bym to opisał? No nie, tego nie wiem, po prostu wszystko. Po prostu wszystko mnie męczy. Też po prostu ludzie zadają tyle, tyle, tyle tak dużo pytań, po prostu ciężko na właśnie przy tych niektórych pytaniach się skupić i na wszystko odpowiadać. Tak, to prawda, nasi słuchacze tutaj lubią właśnie zasypywać naszych gości pytaniami. To jest raczej naturalne w naszym radiu, więc jestem tutaj zmuszony przejść teraz do kolejnego, bo jeden z naszych słuchaczy zadał szybkie pytanie, a mianowicie, panie Macieju, jak się pan ustosunkuje do... ja tutaj wyjaśnię może tę inicjatywę. W internecie jest taka znana bardzo inicjatywa zaprzestania jakiejkolwiek masturbacji. Rozumie pan o co mi chodzi i chciałem zapytać pana, panie Macieju, co pan o tym sądzi? Nie wiem co. Konkretnie nie wiem co o tym sądzi, bo po prostu po prostu nie to nie moje tematy. I po prostu takie, no po prostu na takie takich tematów nie słucham, nie oglądam, także. A czy pan, panie Macieju często to robi, czy nie? W ogóle. O, właśnie tutaj chodzi właśnie w tej inicjatywie o to, żeby zaprzestać jakiejkolwiek takim działaniom, działaniom. Więc to jest bardzo tutaj dobre i szanuję Pana osobiście za to, że Pan tego nie robi. Tak jak pewnie wielu naszych słuchaczy, ponieważ Pan Sandrzeja z, powie... z jasnej strony mocy, nasz częsty tutaj gość w naszym radiu, powiedział, że robienie tego wysysa energię seksualną z człowieka i trzeba tego, te... to zaprzestać, zaprzestać takiej działalności, ponieważ ta energia jest najsilniejszą w naszym duchu oraz w naszym ciele. Tak więc, panie Macieju, szybkie inne pytanie. Ja mam tutaj, teraz ja mam pytanie. Czy słyszałeś, w telewizji był taki program Hell's Kitchen na Plosacie, tam występował Wojciech Basiura i on teraz ma swoją restaurację i w tej restauracji sprzedaje azotowane jabłka i szyszki za cenę 600 zł plus 25% na piwku. Czy uważasz, że to faktycznie jest zjadliwe szyszki, azotowane szyszki, nawet nie wiem, co to jest to azotowanie? Pewnie nic, jak większość takich trików, ale czy uważasz, że sprzedaż szyszek za 600 zł, to jest jednak po prostu szczyt humanitaryzmu, czy wręcz przeciwnie? No może jest to szczyt humanitaryzmu, a może i nie. Po prostu z tego, co mogę dodać, to wiem, że cena po prostu jest dosyć bogata, no także rzadko kto by właśnie właśnie ten produkt i to jeszcze za taką cenę. Tak, także... bo myślę, że poszyszki każdy może pójść do lasu i sobie nazbierać i samemu sobie zaazotować, więc po co płacić 600 zł plus 225% na piwku? No logiczne, no w każdym lesie są szyszki, no także nie ma po co przepłacać. No także. Z lasu są za darmo. Wojciech Basiura został teraz skompromitowany przez Maciomena prosto ze Śląska. E, wiki... No myślę, że go zapiekło w tym momencie, bo wiem, że słucha. Szyszka tutaj dla wszystkich naszych słuchających druidów, czyli, e, czyli ludzi uwielbiających oraz kochających całą naszą przyrodę na świecie powiem tutaj, że szyszka, że szyszka jest niesamowicie dobrą rozpałką do ognia. Pod ogień. Więc teraz troszeczkę inne pytanie z innej beczki dotyczące patriotyzmu. Czy jest pan patriotą, panie Macieju? Nie. Nacjonalizm teraz się odradza w tej Polsce, jak tutaj pan Tomasz ładnie takie wyrażenie wymyślił, szczyt humanitaryzmu, więc co pan tak, sądzi? Czy uważasz, że Śląsk powinien się odłączyć od reszty Polski? No pewnie nie, Śląsk właśnie, kiedyś właśnie był, właśnie Niemcy kiedyś byli, teraz są po prostu Śląsk, Katowice jest, no i, i tak czy inaczej jeszcze jest Polski, no i niech zostanie. Bo w końcu dzięki Śląsk Śląsku właśnie mamy węgiel. I węgiel jest główną siłą napędową Polski. na pewno. No także węgiel power. E, nowy mem. E, węgiel power. Niedługo jak będziesz wchodził na kwejka, czy gdzieś to na pewno to zobaczysz. E, węgiel power. A wchodzi pan na takie strony, pani Macieju, gdy demotywatory, inne takie... No czasami, czasami tak. Jakie by pan polecił takie strony? No nie wiem, nie, nie, no, są, te, są takie, kiedy słyszałem właśnie o takiej stronie wyko.pl, tam też różne demotywatory, jakieś fejki, różne jakieś obrazki. Ja, ja z tego co ja słyszałem to wyko.pl jest strasznie antyśląski. Myślę, że mogę się tak głęboko nie dotrzeć, ale... Naprawdę, jakbyś bliżej się z tą stroną zapoznał, bo z tego co wynika, to nie zapoznałeś się bliżej, to dobrze, bo naprawdę, to, co tam się dzieje w stosunku do Śląska, to, to zdecydowanie nie jest szczyt humanitaryzmu. No na pewno. Wykopel, to taka strona, tutaj nie chcę wskazywać nikogo palcami, ale ostatnio gościliśmy u siebie takiego księdza, rapera, pana księdza Jakuba Bartczaka To on właśnie powiedział, że na tej stronie są ludzie, którzy wynajdują kropki na, na podobiznie pana świętego Jana Pawła II i właśnie go obrzeczają strasznie A pan, panie Macieju, jaki ma pogląd na temat świętego Jana, Jana Pawła II? No nie mam po prostu zdania na ten temat, po prostu wiem, że teraz, teraz właśnie rządzi tu ów obecny papież Dobrze, może teraz jesteś trochę na poważne tematy, zeszliśmy, więc przejdę tam takie trochę mniej poważne na rozluźnienie, żebyśmy wszyscy mogli chwilę odpocząć. Mówiłeś wcześniej, tam interesujesz się małpami, także ja mam trochę małe pytanie związane z małpami i także z inną polską osobistością, którą na pewno kojarzysz. I tutaj pytanie do Ciebie. Kto by wygrał na pięści, 100 Goryli czy Pudzian? No, no, wydaje mi się, że Sto Goryli. Jednak nie ufasz, że Pudzianowski jest aż tak silny, jak się o nim mówi. No może nie ufam w końcu, ale też no, z jednej strony właśnie bierze udział w walkach KZW, no także... Nie mam nie, nie mam po prostu. A może po prostu. Mówiliśmy decyzji... Pudzianowski... wcześniej, że małpy są strasznie inteligentne. Może po prostu Pudzianowski nie jest aż tak chytry i przebiegły, żeby pokonać te 100 goryli? Tego, tego nie wiem. Może i, może, może i by właśnie pokonał, może i nie. Zależy od siły też. Że w końcu małp jest 100. No ale tu też że chodzi o intelekt. Ja nie wiem, bo ja słyszałem, że e boks uszkadza mózg. Wtedy nie, nie, nie spotkali się właśnie z takim te właśnie No tutaj zeszliśmy na takie nieco poważne tematy. Teraz do goryli półdziana. Ja powiem, że może by wygrał, ale tej goreli musiałoby być 10, a nie 100, bo przy 100 to tak ciężko komukolwiek byłoby wygrać, nawet gdyby miał karabin. Ale a... gdyby było, może by było możliwe ze stoma ale by nie było 100 naraz, tylko po jednym po kolei. Po prostu pach, jeden goril wychodzi, jeden dostaje w łeb i wtedy następny wychodzi. Czy wtedy by wygrał Pudzian czy Gorel, Panie Macieju? No, wtedy by różnica by była bardzo duża, no, tak że mógłby wtedy by Pudzian wygrać. No, trzeba byłoby zapytać o to Marusza Pudzianowskiego. Ja do niego napiszę maila, może się zgodzi wystąpić w naszym radiu i odpowiem na to pytanie bezpośrednio. Ale, Panie Macieju, teraz wróćmy do takiej poważniejszej nieco tematy, bo chciałem zadać Panu pytanie, co Pan sądzi na temat chrześcijaństwa. Nie wiem, nie moja kategoria. E, czyli jest pan ateistą? Zgadza się? Nie wiem, chyba tak. E, czyli nie wierzy wam pan w Boga, tak? W Boga wierzę, tak, oczywiście. E, zawsze pan wierzył w Boga, czy chodzi pan do kościoła? Chodziłem, tak. E, nadal pan chodzi? No co, praktycznie co... Co któreś tam niedzielę chodzę, na pewno. No, by się tam by chciało. No ja myślę, że Pan Jezus jednak się nie obrazi, jak nie pójdziemy w każdą niedzielę tam. Wiadomo, że... Zresztą mówią, że Jezus jest wszędzie podobno. No, ale to jest tak. Ludzie właśnie co któreś w niedzielę chodzą obowiązkowo, bo dla nich to po prostu jest być świętym na tyle. No, cóż... Bóg jest wszędzie, Jezus także jest wszędzie nie trzeba chodzić do kościoła, ponieważ On znajduje się przede wszystkim, jak to mówią księża, jak mówił Pan Jakub Bartczak podczas ostatniej naszej audycji znajduje się w naszych sercach przede wszystkim, więc nieważne czy zwrócicie się do Niego w toalecie czy gdziekolwiek indziej do Pana Boga On zawsze Was usłyszy, jeśli będziecie chcieć z Nim porozmawiać, a rozmowa jest przez modlitwę. Czy często się Pan modli, Panie Macieju? Tak i jak wygląda Pańska modlitwa? Jak wygląda moja no, no, tak jak każdego Polaka A Jak wyglądał każdego Polaka? Ja tutaj nie wiem, muszę przyznać, że nie wiem ponieważ ja bardzo rzadko się modlę nie wiem jak to wygląda No wiadomo, człowiek chodzi do kościoła to wie jak się modlitnie już wskazówek, to każdy Polak powinien wiedzieć ja to myślę, ja mam takie pytanie, czy oglądał pan, panie Macieju, film Terminator? Terminator oglądałem, oczywiście. Tak, tam była taka, taki robot napędzany sztuczną inteligencją. No tak, tak, tak. I czy no, uważa pan, może. że taki rozwój takiej technologii jest możliwy, że niedługo właśnie naprawdę, nie tylko w filmie, ale i w prawdziwości takie roboty będą chodziły po ziemi? No, na pewno będą chodziły po ziemi. I jak to może się skończyć? Czy to będzie dobre dla ludzkości, czy nie? Nie wiem, czy to będzie dobre. No. tego nie, nie mam po prostu zdania na ten temat. po prostu. Ja myślę, że powinniśmy się bać, bo widzieliśmy, co się w tym filmie działo. Ja myślę, że ja my, za Śląsk by się zabrały jako pierwsze, bo wiadomo, na, na Śląsku jest węgiel i one chciałyby przejąć kontrolę nad tymi kopalniami. No te terminatory, no te, tego nie wiem Co byś zrobił? Może i tak. Co byś zrobił, wstajesz sobie rano, patrzysz przez okno A tam idą takie terminatory i chcą ponować kopalnie węgla Siedziałbym, siedziałbym ciła, bo się kogo, Żeby nic nie widzieć i tyle ale ja wątpię, żeby one się na to nabrały, bo one są piekielnie jeszcze mądrzejsze nawet niż hybryda małpy z delfinem. I by wiedziały. Załóżmy, że wiedzą, gdzie jesteś i idą po ciebie. Idzie po ciebie terminator. Co robisz? Uciekam. No, czyli zachowaniem mniej więcej prawidłowe. Myślę, ja też bym zaczął uciekać. Ja najlepiej na motorze. No jeszcze o lepiej, o ile terminatory są takie szybkie od motora. No, ale to można pojechać na kole i wtedy je rozjeżdżać. No albo i tak, to jest tak, idź. A czy sądzi pan, że prawdą są ostatnie badania y, sugerujące, że krokodyle wspinają się na drzewa? Słucham jeszcze raz. E, czy uważa pan za prawdziwe te ostatnie doniesienia sugerujące, że krokodyle wspinają się na drzewa? No może są prawdziwe, tego nie wiem czy krokodyle się spinają na drzewo, bo krokodyle z tego, to właśnie, z tego co wiem, to na brzegach już właśnie się wylegują, no także. I w, w, na brzegach, ale no tutaj właśnie, ale na brzegach też drzewa rosną, także daleko nie mają. No też nie mają daleko. Ja, powiedz mi co uważasz o tym, że wypłaty... Dla gór... dopłaty za trud... ciężką pracę w górnictwie dostają też osoby, które na przykład nie schodzą pod ziemię, na przykład księgowe, które cały czas sobie w biurze siedzą. No księgowe to wiadomo, praca. W większości jako księgowe ale właśnie kobiety, właśnie. no każdy człowiek musi zarobić w jakimś tam, w jakimś zawodzie. W jakimś czy to uczciwe, to uczciwe, że to czy ktoś, kto pracuje jako księgowa, yy, yy, świętuje barburkę? Czy to godzi się yy, z byciem prawdziwym Ślązakiem? No z jednej strony tak, z jednej strony nie, no bo wiadomo, barburkę to wi wiadomo, że górnicy powinni obchodzić, bo to święto górniku jest, nie? A nie, świę a nie święto księgowych. No właśnie, no to także ja myślę, że Powinniśmy takie małe powstanie zorganizować na Śląsku, żeby po prostu powstrzymać nieprawi, nieprawowitych właścicieli hałd i kopalni podziemnych od ciągnięcia ze Śląska wszystkiego, całego życia. Bo jednak musimy się zgodzić, że takie osoby jak księgowe e, świętują barbórkę. To jest po prostu e, no nie godzi się, nie godzi się. To tak jak na przykład. No to tak, na przykład, wyobraź sobie, jakbyś ty pojechał ze swoim przyjacielem Janem Pacajem do Warszawy, i w Warszawie byście świętowali wybudowanie pałacu nauki i kultury. Tak. No, mo możliwe było wybudowanie pałacu, chociaż już taki istnieje. Pa Panie Arkadiuszu, jakieś pytania mamy następne do naszego gościa? Tak, mamy troszeczkę pytań z puli tutaj, tylko najpierw przypomnę, że można w tej chwili dzwonić, linia jest wolna, live Filharmonia Włodzisławska w każdej chwili. Wracając do pytań, Panie Macieju, czego nauczył się Pan najbardziej w szkole i co było dla Pana najważniejsze? Dla mnie najważniejsze tak. było... na przedmioty po kolei, no ogółem. Matematyka i tak dalej. Dobry był pan z matematyki? Powiedzmy średnio, bo człowiek często też się gubi i ma problemy, wiadomo. Tak, to prawda, akurat. Ja też nigdy z matematyki dobry nie byłem. Pańs, pańska rodzina. A jakieś to... tam xy, xy, to wiadomo, kto by To dobre tam. słowo, tam xy, tam y, yy, jakieś dwa, y minus coś tam, coś no, tam. W ogóle I ludzie tak, to. Ludzie to nienormalnie. Ja tam byłem ostatnio na mapie, to facetka jakieś x, y wpisywała na tablicy. Przecież to cyfry są, a nie jakieś tam literki, to ona chyba zawody pomyliła. A czy pan zna, panie Maciej, kogoś, kto był dobry z matematyki, na przykład pański przyjaciel, albo ktoś tam z pańskiej rodziny? No u nas po prostu to było ciężko, po prostu. No, Także... No nie było tam jakichś takich... Jakichś tam filozofów takich, którzy właśnie umieli właśnie wszystko... Po prostu matematyka jest dość trudnym przedmiotem, no także... A pan, pani Macioje, tak troszeczkę z innej beczki, mówił, że... że nikt z pańskiej rodziny albo przyjaciół nie wie, że w tej chwili występuje pan w naszym radiu, tak? Nikt nie wie, tak. A dlaczego pan nikomu nie powiedział? Takiego nie powiedziałem, no bo wiadomo, takie... próbowałem powiedzieć, ale... Niektórych osób takie tematy nie interesują, wolą, wolą właśnie zająć się swoimi tematami, niż, wiadomo, pierdolę. No właściwie troszeczkę to jest prawda, ale jestem pewien, że państwo rodzice, bracia chcieliby wiedzieć, że właśnie pan występuje w tej chwili w radiu, dlatego przejdę teraz może do następnego pytania. Tutaj tylko zerknę naszą pulę, listę pytań. Tak, ja może zadam... Czemu Niemcy nie zniszczyli Pałacu Kultury w Warszawie podczas II Wojny Światowej? No, tego pytania to akurat nie wiem. Dobrze, to Panie Arkadiuszu, prosimy dalej. W jakiej szkoleś Pan uczył? Uczyłem się w gimnazjum, potem się uczyłem w zasadniczej szkole zawodowej, w nie skończyłem. Rozumiem, że Pan pracował w sumie w swoim życiu troszeczkę, więc czego będzie Panu brakowało z Pańskiej potrzeby, poprzedniej pracy najbardziej? Pracowało, no... Czemu, że mi będzie... Tego, to ja nie wiem, czego mi będzie brakowało, bo po prostu... No, brakuje mi cały czas tej pracy po prostu, no i... Nieśmy... się. właśnie wcześniej mieliśmy też tak o filmie rozmawialiśmy i podobały się widzę te, temat te, Terminatora. Mam pytanie o inny film, czy oglądałeś Władcę Pierścieni? Władcę Pierścieni nie oglądałem. Hmm. Ale to szkoda, bo miałem takie pytanie, bo tam e, ale chyba wiesz, że to, to są krasnoludy. No, mniej więcej wiem. I jak uważasz, czy można porównać takie podobieństwa między ślązakami a Krestulodami, Bo oboje właśnie myślę, że to dużo cech wspólnych jest. No nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia. Tak, troszeczkę syjnej beczki, panie Macieju. Pan mówił, że pański wujek interesuje się bardzo muzyką z lat 90. Tak. Czy w tej chwili ten wujek znajduje się w pańskim domu? Nie, niestety nie e, Rozumiem. A kto jest w tej chwili w pańskim domu? Bo szkoda, że pański wujek nie jest tam. W moim domu są osoby, ale niestety niesłyszące. Osoby niesłyszące, rozumiem. A to ktoś z pańskiej rodziny? Tak, z rodziny. A kto konkretnie? Brat, mama, tata? To jest konkretnie wujek. Wujek, a jak się nazywa? Krzysztof. Krzysztof i nosi pańskie nazwisko, czyli pan Krzysztof Tkacz, zgadza, zgadza się? No chyba tak, no, tak się rozumie. Czyli nie ma nikogo poza panem w domu, kto, nie jest niesłyszał, kto potrafi słyszeć, tak? Teraz obecnie nie ma. To taka dziwna sytuacja tutaj w takim razie troszeczkę. Tak jak nosi nazwa naszej audycji, dziwna sytuacja w radiu, tak właśnie się nazywa dzisiejsza audycja. Panie Macieju, a kiedy wróci do domu ktoś słyszący z pańskiej rodziny? No, ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. Każdy właśnie w swojej strony wyszedł. Co w tej chwili robią? W pracy są? Coś takiego? Że do kopalni no, zjechali. Część jest w pracy, a część waluje w barze. A gdzie pracuje pańska rodzina? Gdzie pracuję? No ciężko mi to, ciężko mi odpowiadać na takie pytania, no ale... No dobrze, w takim razie, no tutaj pan Tomasz, drugi prowadzący, pan prezes powiedział, że w kopalni prawdopodobnie. Czy ktoś z pańskiej rodziny pracuje w kopalni? Ponieważ wiemy tam, że węgiel jest no całkiem ostro produkowany, raczej nie produkowany, tylko wydobywany w Śląsku. No tak, wydobywany jest. No ale czy znaczy chciałbyś. Pokosy... A czy, wiedzieć, to, czy ja, ja, bym chciał, ja bym chciał wiedzieć na początku, czy chciałbyś e, mieć taki samochód, który jeździ na węgiel? Nie no, bo elektryczny. Ja to widzę bardzo ekologicznie, ale też trochę niepatriotycznie, bo jednak, ale to była taka koncepcja, taka trochę w stylu pick że jeden siedzi z, pro, z przodu i prowadzi a drugi siedzi z tyłu na czepie, a raczej stoi i tam dorzuca węgla do silnika. I to by wzmacniało więzi przyjacielskie, byś na przykład mógł pojechać z panem Janem Pacajem, wspólnie samochodem i jeden by kierował, a drugi by dorzucał. No tak. Myślisz, że to by zaci zaciśniło takie więzy przyjacielskie, taka jazda. No z jednej strony tak. A z drugiej strony jak? To z drugiej strony może nie, bo nie każdy lubi właściwie jazdy samochodem. Nie, niektórzy żył na przykład latać helikopterami i samolotami. Ale samolota, samoloty na Węgiel kiedyś istniały. No tego Aha. nie wiem. Widzę, mamy też chyba słuchacza do linii. Mamy słuchacza, właśnie się połączył i chyba się nie wyciszył, było słychać przed chwilą, jak uderza w klawiaturę. Drogi słuchaczu, czy się słyszymy? E, tak, tak, słyszymy się. E, czy chciałbyś coś powiedzieć, zadać jakieś pytanie? Tak, mam y, wiele pytań y, do pana Macieja, ponieważ y, tutaj wiele osób, które nie mają możliwości zadzwonić, też są bardzo ciekawe, co pan Maciej ma do powiedzenia nam i mam moje pierwsze pytanie to yy, czy pan Maciej wie co znaczy słowo Volksdeutsch? Niestety nie. No dobrze, to kolejne. Yy, co sądzi pan na temat yy, tego, że wiele ludzi posiada różne fetysze, czyli takie różne odchylenia, seksualne zboczenia, na przykład takim jednym zboczeniem bardzo popularnym ostatnio jest Fery, czyli futro. Ludzie przebierają się za zwierzęta, zbierają się grupowo i uprawiają seks w kostiumach zwierząt. Co pan sądzi na ten temat? Nie wiem, na ten temat nic nie sądzę, bo nie mam zdania. A czy uważa pan za normalne to, że ktoś czuje pociąg do jakiegoś zwierzęcia? No z, jednej, no z jednej strony to uważam Za normalne Czyli to jest normalne, tak? Jest to normalne, no na pewno, tak Tak można się rozumieć Ale mi chodziło bardziej o taki pociąg Nie taki, że o, fajny zwierzaczek, Tylko taki pociąg, jak Może mieć mężczyzna do kobiety No mój może tak. Czyli wychodzi na to, że tak, tutaj pan Maciej właśnie odpowiedział, że tak, może mieć pociąg taki sam jak do kobiety, w stronę w stosunku do zwierzęcia. Panie Macieju, tutaj takie inne pytanie zadam przed naszym słuchaczem, ponieważ wielu naszych słuchaczy interesuje się wojną, tak zwaną rasową, bo tam wielu murzynków i tak dalej przyjeżdża do Europy przez cały czas. Co Pan o tym sądzi? Czy sądzi, że wybuchnie wojna rasowa w Europie? Nie wiem, przyjeżdżają, przyjeżdżają do nas po prostu. Nie no, o wojnie mało tematów po prostu za mnie. Nie, nie czytałem też dużo ani nie słyszałem, także... Dobrze, w takim razie oddaję głos, to Wojna to, jest, wojna to i... jest prosty temat, to idzie jeden gościu i drugi, jeden wyciąga spluwę i robi pach. To tyle w temacie. Mm, mogę zadać pytanie? No tak, tak? Tutaj Prosimy. panu głos. No właśnie, najbardziej teraz yy, obleganym tematem przez słuchaczy jest teledysk Elize. Tak? Jeśli dobrze to mówię. I wystąpienie pana Macieja wraz z panem Janem Pacajem. Jak do tego doszło? Jaki jest kontakt pana Macieja z tą artystką? Kontakt, kontakt właśnie z tą artystką jest po prostu bardzo znajomy po prostu. No i ta artystka tak czy inaczej, ma swoje tam jakieś tam, też ma polubienia właśnie jakieś i po prostu jak coś trzeba, po prostu dzwonią, po prostu też tam wychodzą, po prostu my je po prostu promujemy, w jakiś sposób, w sposobie udostępniania, lajkowania i tak dalej. I tutaj myślę, że bardzo ważne są więzi rodzinne, czyli jeden z dziedziny tkaczy podaje do drugiego, drugi do trzeciego, trzeci do czwartego i tak to idzie niczym metan w kopalni. Tak, tak to idzie. Bardzo wybuchowo to reakcja jest, tak? Tak, no wybuchowo to jest, no bo z jednego do drugiego przechodzi, także potem wszyscy wiedzą, Dużo informacji się roznosi, także... Chciałbym tutaj ten... E, dostaliśmy 40 zł od Pioroga właśnie wpłacił na naszą słuchację. Z wiadomością szanuję Was za prowadzenie tego radia. Tak, trzymajcie, tak dalej, zwłaszcza ty masz dalej. Twój, e, dalej, twój to radio, chyba chciał twórz napisać. I tutaj mi sugeruje robienie rzeczy nie e, z koniami niewybranych rzeczy z koniami w Stadlinie pod Wrocławiem, mówi, że jesteście najlepsi dla mnie. Maciejem, pozdro od Superfana. Dziękuję również i pozdrawiam. Tak więc dziękujemy tutaj za wpłaty tych 40 zł, które pójdą oczywiście na nasze studio. Oczywiście nie można zapomnieć o honorarium pana Macieja za dzisiejszą audycję. 100 zł za godzinę od chwili ja, zadzwonienia. Ja. Więc tutaj oczywiście musimy powiedzieć, że pan Maciej otrzyma honorarium za dzisiejszą agencję, ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ mam jeszcze troszeczkę pytań oraz, jak widzimy, słuchacza na linii. Więc słuchaczu, czy masz jeszcze jakieś pytania? Oczywiście, że tak. To prosimy. Yy, bardzo ciekawi nas wszystkich yy, odpowiedź pana Macieja na pytanie, czy kobiety powinny mieć takie, sama, takie same prawa jak ludzie? Kurczę. Panie Macieju, czy się słyszymy? Słyszymy się. Więc pytanie zadał nasz aż tutaj zacytuję, czy kobiety powinny mieć takie same prawa jak ludzie? Tak, powinny mieć takie same. Ja to widzę po raz kolejny, pan Maciej, słuszny przykład daje szczytu humanitaryzmu. No, niektórzy nie mogą tego pojąć do dzisiaj. Mimo, że mamy w tej chwili 2018 rok, to niektórzy nie są na tyle... No, niektórzy są całkiem dyskryminujący i dyskryminują kobiety, że i mówią, że nie powinny mieć takich samych praw jak ludzie. Dobrze, słuchaczu, czy masz jeszcze jakieś pytania, to proszę. Tak, tak. Prosimy. Czy pan Maciej był w jakimś kraju arabskim? Niestety nie. A co sądzi pan? O kulturze arabskiej. Nie mam zdania na ten temat. Nie mój, nie mój temat, nie moja kategoria. A co pan uważa o islamie? Tego to nie wiem, nie wiem, nie wiem po prostu, bo tyle, tyle, tyle wiadomości jest o, o islamie, Iraku, buddyzmie i różne takie. Mhm. A co coś pan. Słyszało, bo ciekawego? To By było dawno, także człowiek zapomina takie rzeczy. Ja tutaj mam pytanie. Często e, odpowiadasz, panie Macieju, że to nie są twoje kategorie. E, a jakie są twoje kategorie? Oczywiście poza muzyką. Poza muzyką, no powiedzmy, pol stare polskie firmy, komputery. No, no. Te dwie kategorie, no mniej więcej, resztę rzeczy to po prostu nie interesuje mnie albo, no i tak dalej. Jeśli myślimy o komputerach, to panie Macieju, co pan takiego dokładnie robi na komputerze? Czy zbiera pan coś, jakieś rzeczy komputerowe? Powiedzmy, że, zbi że zbieram, naprawiam. I co pan takiego zbiera? Części z komputerów. A jakie to części konkretnie? No, różne. Są i płyty główne, są ramy, są karty różne. Dobrze, panie Tomaszu, tutaj widziałem, słyszałem, że chciałbym zadać jakieś pytanie, to proszę. Halo, czy się słyszymy, panie Tomaszu, panie prezesie? Aha, to tam, że do słuchacza. Nie, ja, byś, ja chciałem wtedy, czy słuchać, jeszcze ma coś do powiedzenia, bo jak nie, to Dobra. może ktoś dziwne, bo tak, no to prosimy, prosimy. Mm bardzo mnie ciekawi m, temat filmów, ponieważ y, wiele, wielu Polaków uważa za najlepszą komedię jaka kiedykolwiek powstała Dzień Świra. I czy, czy pan Maciomen uważa Dzień Świra za najlepszą komedię? Niestety nie, nie uważam tak. Aha, jest A najlepsza komedia? najlepsza komedia? Jest to polska komedia właśnie Benek. To jest stara polska komedia, po prostu na Śląsku się była kręcona. Mhm. A czuje pan coś względem Dnia Świra? Śmieszy pana? Smuci? Jakie pan ma odczucia względem Dnia Świra? Nie wiem, po prostu. Raz rzucił, tylko obejrzałem ten film i po prostu więcej nie mam zamiaru, po prostu. Mhm. A tutaj jeszcze pytają się różni ludzie, bo my często rozmawiamy na temat słodyczy i czy czy pan myśli, że Petitki lubi się to przepyszne misie? Śmieszne pytanie, no ale odpowiem na nie. No myślę, że tak. Mhm. Słuchajcie, czy masz jeszcze jakieś pytania? Y, tak. Pizza czy kebab? Kebab. Co właśnie... do pizzy i kebabu, ja mam bardzo ważne pytanie, ja Panie Macieju, nasza, nasza, nasza rozterka jest taka, co się według Pana bardziej opłaca, dwie pizze po 30 cm, czy jedna pizza 60 cm? Według mnie dwie pizze po 30 cm, znaczy zresztą to jest to samo. E Również chciałem zadać to samo pytanie właśnie, czy dwie piste 30 centymetrów, czy jedna 60 centymetrów, to się bardziej opłaca. Ale fakt, dwie piste 30 centymetrów, bo 30 razy 2 to 60 według matematyki, więc też sądzę, że to samo będzie. Tak, jest to samo, ale też... Dobrze, więc tu, drogi słuchaczu, czy masz jeszcze jakieś pytania? Tak, czy wybrałby się pan... Y... Podróż w góry Himalajskie wraz z panem Mackiewiczem? Niestety nie. A dlaczego? No, to, po prostu tylko jak podróżę, to tylko ze znajomymi. To normalnie tam. Ja napacaję wziąć ze sobą i z takim można jechać wszędzie. A co do takich pytań, tutaj akurat też jest podróżnicą, jeszcze bardziej kurierskie. Słucha nas teraz jeden kurier, który ma problem z wyceną paczki. I ma zadanie takie pytanie, co jest cięższe, kilo żelaza czy kilo drewna? No według mnie to jest to samo. Ale to zależy też objętościowo, bo gęstość materiału może być inna, nawet jeśli waga jest teoretycznie taka sama, to może nie być teoretycznie taka sama. ma no to. Nie. Dobrze, słuchacze, czy to już wszystko? Y czy y żaby mogą być smutne? Nie wiem, ale chyba nie. Mhm. A czy pan słyszał o śmierci znanego rapera Pei? Zna pan w ogóle Peię? Nie ja znam właśnie. Też pochodzi no z Katowic, ale nie słyszałem. Pei, ja pochodzi z Katowic, tak? No chyba tak. A Myślałem, że z Poznania, no ale może, może faktycznie pochodzi z Katowic. No tego nie wiem. Takiej informacje mi przekazano. A wie pan, że on umarł w 2015 roku? Dlatego mi takiej informacji mi nie przekazano, ale dowiedziałem się z internetu. No właśnie, to jest problem w tym, że ta informacja jest naprawdę zaniedbywana. Jest to praktycznie ukrywane, to, że PEA po prostu nie żyje. I, I to jest skandal po prostu. Chyba nie wiem, moim. No właśnie, bo o tym powinno się więcej mówić, bo. Peja zmarł tragicznie w wypadku samochodowym, mimo że nigdy nie zdał prawa jazdy, ale zmarł w wypadku samochodowym. No I, I tutaj, tak... tutaj muszę powiedzieć prosto, gdyby pojechał autobusem, to nic by się nie stało. Możliwe, że tak, to, to jest pewne, to jest pewne, że jakby pojechał autobusem, to by się nie stał taki wypadek. Autobusy są o wiele bezpieczniejsze niż samochody osobowe. Może i tak, może i nie. Polska jest bardzo doceniana za ten, produkcję autobusów. Naprawdę na wysokim poziomie. Solaris to nasz pan. Solaris jest prawie tak rozpoznawalnym produktem na rynku eksportu jak polski węgiel. Właśnie chciałem zadać panu Maciejowi pytanie. Bo uważa pan, że węgiel jest y, bardzo co ważny. węgla? Przepraszam, tu mamy bardzo ważne pytanie. E, pan Maciej jest ze Śląska, ma też rodzinę górników. górników w swojej rodzinie miał. I tu jest e, pytanie od jednego ze słuchaczy. E, co bardziej się opłaca kupić? E, 100 kg węgla czy 100 kg ekogroszku? Ekogroszek tak inaczej to, to jest węgiel też. Także no, zależy jaki testy węgla, bo są ekogroszki, są Ale różne typy węgla, niektóre są drob, drobniejsze, jest, niż Chodzi nie. tutaj, doprecyzował, chodzi o zwykły węgiel brunatny, co by dało większą efektywność 100 kg węgla brunatnego, czy 100 kg ekogroszku? Nawet według mnie 100 kg węgla brunatnego Czyli ekogroszek to można powiedzieć, że dla zwykłych, ekogroszek to tak jak wino, dla bab No on no, powiedzieć, gdyby to bardziej taki miał. No, prawdziwi faceci to tylko węgiel brunatny do pieca ładują. No, to jest dużo większy. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Słuchacze, przepraszam, że ci przerwałem, ale naprawdę nie cierpiało z włosy. Nie ma sprawy. Otóż pytałem się o to, czy dla pana Maciomena węgiel jest naprawdę taki bardzo ważny dla Polski. No na pewno, bo ludzie, ludzie, mają czym palić po prostu. A czy wie pan o tym, że polski węgiel jest bardzo mocno zanieczyszczony siarką i to się nie podoba wielu ludziom, że jest szkodliwy? szkodliwy, no, no, no wiadomo, że przez węgiel na pewno smogu nie mamy, lecz przez palenie innymi śmieciami nieodpowiednimi po prostu jest ten smog po prostu. Na przykład warszawiakami. Warszawiacy, ja słyszałem... Nie wiem, czy pan... E, panie, słyszał pani o tym, e, panie Maciemeni, ale ostatnio w Warszawie była taka afera, e, że warszawiacy palili w piecach bezdomnymi. Nie, nie słyszałem, niestety. I to jest naprawdę ludzka tragedia i widać, widać po prostu, do czego Warszawa dąży. Jeśli ktoś ma... E, tutaj e, przyjśmy na takie tematy i pan Maciej dał się poznać od dobrej strony. Dobrze zna się na węglu też na palenie w piecu. Ja może kolejne pytanie z tego sortu e, zadam. Lepiej rozpadać w piecu od góry, czy od dołu? Bo są dwa typy palenia. Wiadomo, od góry, znaczy od dołu, tradycyjny, i od góry. Który e, sposób palenia w piecu jest według Ciebie, Panie Macieju, lepszy? Według mnie sposób palenia, no od dołu. Jak to tradycyjnie. I tak góra pieca się, i tak góra pieca będzie, ciepła, i tak góra pieca się, i tak no to logiczne. Panie Arkadiuszu, czy jakieś pytania o węglu sądź? Może ty masz jakieś? O węglu raczej nie. chciałem zapytać, czy pan nasz słuchacz ma jeszcze jakieś pytania, ponieważ tak, widzę, tak, że cały bo ja waś... czas... Tak, bo tak? właśnie mam taki trochę wywód, taki um, oczekuję trochę tak właśnie od pana Maciumena na temat tego węgla, bo bardzo mnie interesuje to, yy, bo ostatnio się mówi o tym, że węgiel polski jest bardzo kruchliwy, nietrwały i nie nadaje się do palenia w wielkich kotłach. I właśnie podobno jest sprowadzany węgiel z Australii nawet. I to jest bardziej opłacalne niż używanie naszego polskiego węgla. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie słyszałem o takich tematach. Właśnie nie, nie słyszał Pan o tym, że polski węgiel taki jest właśnie taki słaby jakościowo, mało kaloryczny? No tego też nie jest niestety no to zwykłe kłamstwa, co ja myślę, że to po prostu propaganda górali i warszawiaków. No prawdopodobnie propaganda, bo wiem, że Śląsk się tam odłączyć od Polski właśnie ze względu na to, że jest głównym dostawcą węgla dla naszego kraju i tak mówią, że lepiej brać z Australii, że nic się nie stanie śląskowi, jak sobie odłączy, mogą tam sobie iść i to jest taka wojna psychologiczna bardziej. Mi się wydaje, że to propaganda jest właśnie i nasz węgiel jest bardzo dobry. Czy się mylę, pani Macieju? Proszę powiedzieć. Nie, nie, nie mam tematu po prostu. Po prostu pytanie po prostu nurtują za dużo tego. Po prostu czas goni też. Czas goni, ale goni także nas tutaj ropa naftowa oraz węgiel, bo jedni mówią, że lepsze są elektrownie na ropę naftową, a drudzy, że lepsze są elektrownie na węgiel. Co Pan o tym sądzi? Która elektrownia jest wydajniejsza? A się na ropę, no, z A Dlaczego akurat na ropę? Tego akurat nie wiem, to tylko tak szaliłem. Nie słyszałem nigdy o, o właśnie takich tematach. Mało tematów po prostu, mało. A więc, drogi słuchaczu, czy masz jeszcze jakieś pytania do naszego gościa? Tak, teraz będę pytał o seriale w telewizji. Czy pan Maciomen oglądał Naruto? Naruto nie oglądałem takiego. A oglądał pan Dragon Ball z Son Goku, który tam strzelał Też tak. nie. Też nie. A oglądał pan jakieś anime kiedyś? No powiedzmy Pikachu, coś takiego. A, czyli Pokémony. Lubił pan oglądać no. Pokémony? No powiedzmy tak. No ja uważam, że też bardzo fajne były i jakiego pan zapam, zapamiętał takiego potworka, który tak przypadł panu do gustu. No jak, jak teraz wspomniałem Pikachu, no, jedyny. Jasne. tak, rozumiem. To pamięta pan jakie moce posiadał Pikachu? No niestety nie. To akurat kiedy to oglądałem właśnie to były lata dzieciństwa, no także. Ja słyszałem, że tam ja. był jeden taki Pokémon, który był napędzany węglem. Właśnie. Jak on się nazywał? Arkadiuszu, pamiętasz? Wydaje mi się, że był. E, coś na B. Belkazen, coś takiego. Nie, to był e, Sporlax. On, e, on był węglem napędzany. No to, a panie. A pan, panie Maciej, pamięta takiego właśnie Pokémona napędzanego węglem? Nie, nie pamiętam. Wiele teraz rzeczy jest napędzane węglem. Między innymi chcą zrobić jakieś samochody napędzane tylko węglem bez ropy naftowej, albo ogólnie zamienić całą masamę energetykę na węgiel. Co pan o tym sądzi? Nie, wiem, nie mam zdania, tak samo. Rozumiem, nie ma Pan zdania, ale wychował się Pan tutaj, powiedział Pan właśnie, że w rodzinie górniczej oraz zna Pan się trochę na węglu, więc co Pan powie jeszcze takiego ciekawego o węglu, jakieś ciekawostki? Z rodziny, rodzinne ciekawostki o węglu. Nie wiem, to że właśnie u mnie mało właśnie osób się właśnie z górnictwa spowiada po prostu. Mało po prostu wiem. A, czy słyszał Pan o węglu spożywczym? Węgiel spożywczy, nie słyszałem. Węgiel spożywczy, a tutaj może w takim razie się to taki węgiel, który może właśnie jeść przez cały czas na obiad, na przykład na kolację. Nie jadł pan nigdy węgla? Nie, nie jadłem. A może który, ktoś z Pańskiej rodziny w Może pan zapyta tam. Nie, niestety nikt takich rzeczy nie jada. No to trochę taka dziwna sytuacja, bo wiem, że na Śląsku to jest bardzo popularne. Znajdują się tam takie bazarki, ponoć, że właśnie idzie się i może go być węgiel jedalny, węgiel spożywczy inaczej. Widział no, pan, pan nie, kiedyś? Nie jest. Coś... to ty nie. A, bo tam pan, pan tam w mieście mieszka, w Katowicach, tak? To bardziej na wsi jest. Tak. No to właśnie bardziej tak. na wsi w takim razie, bo oni to tam z kopalni przynoszą i na wieś, i wtedy gospodarka, no, ekonomia właśnie, się tak. kręci. Dobrze, ja myślę, że na dzisiaj też już powoli będziemy kończyć, ja słyszę, że nasz gość chyba ciągle ziewa, myślę że też godzina jest późna, a wiadomo też trzeba będzie wyjść na żernie długo, także może już na sam koniec, panie Macieju, jakieś przemyślenia od pana, tak, na koniec dla słuchaczy, podsumowanie dzisiejszej audycji? No z tego co mogę powiedzieć, na no, audycja była, no można by powiedzieć, przyjemna, no także mi miło się rozmawiało, także no nam też, to właśnie były nasze kategorie dzisiaj. W wielu kategoriach rozmawialiśmy, z w w kilkoma się nie wszczeliliśmy, ale większość kategorii była dobra. Szary Wyry. Halo? Panie Macieju, czy się słyszy, Dobrze, Panie Macieju, więc będziemy już kończyć powolutku szary wyry, będziemy już kończyć, więc dziękujemy, że Pan z nami dzisiaj porozmawiał, oczywiście skontaktujemy się z Panem po wszystkim, żeby wypłacić honorarium, podpiszemy umowę jeszcze, żeby wszystko było w porządku, było oficjalne wypłacenie, oficjalna premia, więc Panie Macieju, dziękujemy, że Pan dzisiaj z nami porozmawiał o Embraderze oraz o Pańskiej Sylwetce. O węglu, przede wszystkim również, bo nasi słuchacze byli przede wszystkim zainteresowani węglem brunatnym, nieco później. Tak więc, już będziemy kończyć. Czy mia... Chciałby Pan coś powiedzieć jeszcze pod na koniec, albo naszym słuchaczom? Nie, no, wystarczy. Dobrze, wystarczy. W takim razie już będziemy kończyć i życzymy Panu miłej nocy oraz do usłyszenia później. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No i to był pan szanowny DJ Maciu Man, Maciej Tkacz, prosto do Śląska, razem z jego niesłyszącą familią w tle. Niesłyszącą familią w tle, bo słyszeliśmy tam, że zapodawali przez cały czas, ale wyszło na to i chcieliśmy poprosić, żeby wziął kogoś do telefonu ze swojej familii, ale okazało się, że nie po, no są niesłyszący niestety. Myślę tak, dzisiaj wielu ciekawych rzeczy się domyśliliśmy, ale ja teraz optuję za przerwą muzyczną. Musimy koniecznie przerwę muzyczną zrobić. Także już zapadajemy jakieś utwory i widzimy się za jakieś 10 minut. W takim razie przerwa muzyczna, wysłuchajmy się za 10 minut, a teraz posłuchajcie tego utworu.